Przede wszystkim chciałbym, um, chciałbym podziękować za zaproszenie, zawsze bardzo mi jest miło, że gdy jestem w Gdańsku, ale też w takim tutaj historycznym miejscu. Um, no właśnie, um, mam nadzieję, że Państwo trochę wybaczą, bo jestem trochę zmęczony, bo rzeczywiście podróż z Bremy do Gdańska, sam lot nie jest długi, natomiast dojazd do, do, do lotniska w Lubece zajął mi trochę czasu. Um, e, I tak, postawiłem tutaj, w, jak rozmawiałem na temat tego, o czym miałbym powiedzieć, um, nie wiedziałem, czy oczekiwania są, że ten wykład ma być raczej bardziej akademicki, mniej polityczny, mniej polemiczny. Um, Akademickie wykłady mam to do siebie, że, no, właśnie, bardziej są neutralne, spokojne, ale być może też nudniejsze. Więc, jeżeli będę mówił za długo, to proszę, proszę, proszę mi przerwać i przejdziemy, przejdziemy do, do, do dyskusji. Natomiast ja chciałem w zasadzie rozważyć, w zasadzie przedyskutować z Państwem takie pytanie, mianowicie, które nie dręczy, nie mam na to hmm, naukowej odpowiedzi, hmm, takiej, która by opierała się na jakichś rzeczywiście hmm, solidnych badaniach. Mianowicie, czy Polsce potrzeba jest więcej solidarności. Tak? O, e, I więcej to, co by to miało znaczyć więcej. To znaczy więcej niż dotąd, niż w tak zwanej trzeciej RP więcej niż w innych krajach, no ja mieszkam też w Niemczech, teraz dłużej przebywałem właśnie w Stanach Zjednoczonych. No i pytanie właśnie też o to, czy w Polsce ten deficyt Solidarności jest większy niż w tych krajach, które, w tak zwanych krajach rozwiniętych, bo przecież wiemy, jeżeli ktoś z Państwa czyta książki socjologiczne różnych teoretyków, to pewnie Państwo wiedzą, że się ogólnie narzeka na, na niedostatek Solidarności w społeczeństwach współczesnych, tak? nawet właśnie w tych, tych najbardziej rozwiniętych. Ale też można zadać jeszcze jedno, jedno pytanie, hmm. mianowicie pytanie o to, czy, a może jest tak, że w Polsce o, mamy za dużo Solidarności, tak? Oczywiście pojęcie Solidarności jest takim pojęciem, które jest, nosi w sobie ze sobą pozytywne skojarzenie, tak? ma pozytywne konotacje. W związku z tym pewnie nikt nie powie wprost, że właśnie jest za dużo, że potrzeba by było mniej solidarności, jest za dużo solidarności, prawda? Ale być może są jakieś formy solidarności. Znowu mógłbym tutaj powoływać się na różnych socjologów, które no, przeszkadzają w rozwoju. Tutaj kiedy, jak wiadomo w Polsce takim problemem teraz, kluczowym słowem w epoce, która mam nadzieję już dobiega końca epoce, to nazwiemy, prawda, epoką Tuska, być może, to jest pojęcie modernizacji, tak? i co, co by się pod tym pojęciem kryło i bardzo często uważa się, no, że być może pewnego typu Solidarność, owej modernizacji przeszkadza, tak? O tym też chciałbym może w pewnym momencie powiedzieć parę słów. E, natomiast zacząłbym od... od mm, no, będę jakby mówił w trzech punktach, znaczy zacznę od ogólnej definicji z słowa Solidarność, potem przejdę do tego doświadczenia, no tutaj właśnie jesteśmy w tym historycznym miejscu, mieście, takiego, jakie normatywne znaczenie Solidarności można odczytać z, z ruchu Solidarności, Solidarności przed, przez duże S. No i następnie przejdę do takiego opisu mojego i tutaj może będę bardziej polemiczny i bardziej polityczny sytuacji, sytuacji w, w, w Polsce obecnie. Jak wszyscy wiemy słowo solidarność pochodzi od łacińskiego solide, a to znaczy to co trwałe solidne. Tak? Mamy też w polskim ten, ten, ten źródło słów. Początkowo używano go jedynie w wąskim sensie prawnym. Obligacja solidum oznaczało wzajemne poręczenie za długi, poręczenie wspólnoty za jednostkę i jednostki za wspólnotę. Jak bada się historię pojęć, są specjalne czasopisma temu poświęcone, Są, jest słynne takie dzieło, taki słownik pojęć filozoficznych, pokazując jak się pewne pojęcia rozwijały w historii, to można pokazać, że to pojęcie Solidarności w pewnym momencie właśnie nabiera, a, nabiera takich ogólnych znaczeń. A, m, najczęściej oczywiście wiąże się z rewolucją francuską, i w ogóle z tradycją rewolucyjną XVIII i XIX wieku i bardzo często utożsamia się ją z, z tym hasłem rewolucji francuskiej, mianowicie hasłem braterstwa. Jak pisze znany lewicowy niemiecki intelektualista, z Jurgena czy Jürgena Habermasa. Solidarność jest do głębi nowoczesnym pojęciem. Jest ono ściśle związane z prawnym pojęciem równości, politycznym pojęciem demokracji. Jego źródłem jest rewolucja francuska. No, i Następnie właśnie to pojęcie solidarności przeniknęło do filozofii socjologii. W politycznym kontekście pojęcie solidarności pojawiło się w XIX wieku, właśnie obok pojęcia braterstwa i ono się zdało, powszechnie zdało typu rewolucji francuskiej i stopniowo coraz bardziej zastępowało. Czasowo, równolegle stało się ono terminus z takim terminem technicznym, pojęciem technicznym, nowo powstałej socjologii, gdzie od Augusta Konta i później Emila Durkheima charakteryzowało to, co spaja społeczeństwo, ten cement, prawda? Ci pierwsi socjologowie, klasy socjologów socjologii mówili, żeby, no, żeby w ogóle społeczeństwo istniało, musi... Musi być pewne, pewne spoiwo i to spoiwo nazywali solidarnością, która czyni właśnie z ludzi pewną jedność. Tak? I z języka polityki i socjologii zostało potem przeniesione też do filozofii. przykład tacy filozofi jak Max Scheller, Henri Bergson używali to w swoich rozważaniach z dziedziny etyki. Kiedy, oczywiście znowu jak wiele pojęć jest to pojęcie niejasne i ono się tam łączy z takimi pojęciami jak sympatia, filantropia, kiedyś mówiono życzliwość, poczucie wspólnoty, lojalności. No ale jakby powiedzieć ogólnie, no, nie wdając się już w bardzo szczegółowe rozważania na temat historii tego pojęcia, co ono znaczy, mniej więcej wiemy i rozumiemy, co ono, co ono znaczy, oznacza jakieś poczucie więzi związane z tym moralne, poczucie takiego moralnego zobowiązania, tak, to znaczy między ludźmi się tworzy pewna jedność, a ta jedność ma, prawda, łączy się z pewnymi no właśnie moralnymi wyobrażeniami. W tym sensie solidarność pośredniczy między wspólnotą a jednostką. Jak pisze pewna autorka, która napisała książkę, się nazywa Salis Scholz, Political Solidarity. Każda forma solidarności charakteryzuje się tym, że stanowi formę jedności pośredniczącą między jednostką a wspólnotą i zawiera pozytywnie określone obowiązki. No właśnie, jest ciekawe, jak się to używa w socjologii. Państwo wiedzą, że jestem so socjologiem, wykładam też socjologię, socjologię, taką teorię socjologiczną wykładam, no i właśnie ciekawe jest, że socjologia rozwija się, powstaje w zasadzie w pewnej polemice z ekonomią. Tak? I, bo usiłuje pokazać, że no, nie wystarczy do tego, aby ludzie tworzyli społeczeństwo, nie wystarczy do tego, by społeczeństwo jest czym więcej ni niż asocjacją jednostek, tak? Nie agregatem jednostki, nie zespoleniem jednostek, które każdy ma swoje jakieś egoistyczne egoistyczne cele, tylko musi być jakaś więź, tak? I ta więź między ludźmi to więź wspólnych norm, wzorów, zachowań, wyobrażeń, to co często mówimy też, dzisiaj się używa takiego pojęcia a, Tożsamość zbiorowa na przykład, prawda? Polska, że Polaków musi coś łączyć, coś więcej niż tylko wspólny interes ekonomiczny. Tak? Um, oczywiście socjologowie, ci pierwsi socjologowie, a potem to się roz... no, zdawali sobie też sprawę właśnie, że być może in, inne istnieją sposoby, w których Poszczególne działania ludzkie łączą się w pewną całość, prawda? No, że na przykład właśnie rynek też jest pewnym sposobem koordynowania, koordynowania, koordynowania wszystkich działań. I takim najbardziej oczywiście znanym to każdy, nie wiem czy tutaj są socjologowie na sali, czy. Studenci socjologii, nie? ktoś, kto miał zajęcia z socjologii na uniwersytecie, kiedy studiował, albo na akademii medycznej. Otóż, jak Państwo, takim słynne jest rozróżnienie Emilia Durkheima, które odróżnił dwa typy solidarności, tak zwaną solidarność mechaniczną, to jest taka, która wynika z podobieństwa. Czujemy solidarność z tymi, którzy są do nas podobni. No właśnie on mówił, że to jest taka trochę bardziej archaiczna solidarność, oparta właśnie na wspólnej świadomości zbiorowej. Ale on uważał też, że, że i to pisał w tej swojej słynnej książce, że w, w czasach nowoczesnych pojawia się nowa solidarność, która opiera się mianowicie na tym, po prostu wynika z podziału pracy, tak? z jakiegoś uzupełniania się ludzi. To ona, Tę solidarność nazywa solidarnością organiczną. Także jak ludzie pracują razem, w nowoczesnych społeczeństwach wykonujemy różne funkcje. Jedni z nas uczą na uniwersytecie, drudzy pracują w stoczni, kiedy ona jeszcze działała, prawda? Trzeci, no nie wiem, za, za, za, zarządzają tym krajem, ale w związku z tymi różnymi funkcjami miałaby się według niego właśnie tworzyć pewna nowa solidarność, tak? I dla te, o, tego Durkheima było też tak, że solidarność łączyła się z moralnością, on pisał tak, moralność jest to wszystko to, co stanowi źródło solidarności, tak? Znaczy, że w zasadzie moralność ma Tę cechę. Wszystko to, co zmusza człowieka do liczenia się z innymi, do regulowania posunięć na innej podstawie niż od ruchu egoizmu, moralność jest tym trwalsza i więcej tych więzi, i tym im, im są one silniejsze. Ale więc jakby w socjologii przyjmowano, że najpierw, nie, że, prawda, chcąc, nie chcąc, ży, żyjąc w społeczeństwie, o, no, musimy odczuwać solidarność z innymi, albo właśnie jest to, ta solidarność oparta na wspólnych przekonaniach, wspólnej tożsamości, albo jest ta wynikająca z, z, no, z życia społecznego i z tego, co właśnie Durkheim nazywał podziałem pracy. Ale co jest ciekawsze, istnieje jeszcze trochę inny u, u, używanie tego, użytek czyniony z tego pojęcia Solidarności, bo to było oczywiście pojęcie niezwykle polityczne, tak? politycznie używane i ciągle jest używane. Otóż można powiedzieć, że to trochę jest inaczej niż w tych teoriach socjologicznych, że wezwanie do Solidarności pojawia się wtedy, kiedy taka, ta więź wcale nie jest oczywista, tak? kiedy nie jest tak, że zakładamy już prawda, coś, pewną wspólnotę. Tak? Tylko, że dopiero wzywamy do solidarności właśnie dopiero w takich sytuacjach, prawda, w których to trzeba sobie tę solidarność uświadomić i dopiero sama solidarność, to poczucie solidarności wytwarza tego typu więzi. Tak? Ona ustanawia wspólnotę, a nie jest jej skutkiem, zakłada inicjatywę jednostki. No właśnie ta, ta jedność z innymi, to wtedy się pojawia tego typu solidarność, gdzie działamy z innymi dla innych, gdy wykraczamy poza swoje życie jednostkowe, poza krąg naszych własnych interesów, własną naturalną wspólnotę. No tak właśnie było w tych czasach w, si w sierpniu, prawda, że też właśnie trzeba było, no właśnie, strajk Solidarności był strajkiem dla innych w gruncie rzeczy, tak. Chodziło o to, żeby żeby ludzie nie koncentrowali się tylko na, na swoich interesach, na swoim środowisku, na swoim życiu, na, na, na swoim zakładzie. I, ale można powiedzieć, że tak w ogóle było i wcześniej, bo taką solidarnością, bo zwykle zresztą tego typu solidarność polityczna pojawia się jako reakcja na niesprawiedliwość. Tak? albo na krzywdę, którą się komuś dzieje, to wtedy pojawia się, mówimy, musimy być solidarni z tymi, którym, którym dzieje się krzywda. Tak? To nie jest jakby najpierw oczywiste. Albo musimy być solidarni z tymi, których spotyka niesprawiedliwość. I taką solidarnością oczywiście była też solidarność robotników walczących o swoje prawa w XIX i XX wieku, w czasach industrializacji. O, no, w tak zwanym kapitalizmie oczywiście. Um, I teraz chciałem przeczytać cytat z pewnego autora i on pisze tak. Wezwanie do solidarności i do wspólnego działania skierowane do ludzi pracy, przede wszystkim wycinkowej, monotonnej pracy w zakładach przemysłowych, która ograniczała osobowość ludzką na rzecz panującej maszyny, posiadało swoją doniosłą wartość i wymowę z punktu widzenia etyki społecznej. Była to reakcja przeciw degradacji człowieka jako podmiotu pracy, połączonej z niesłychanym wyzyskiem w dziedzinie zarobku, warunków pracy i troski osobę pracownika, która połączyła świat robotniczy we wspólnocie wielkiej solidarności". To jest, ten cytat odnosi się oczywiście do sytuacji w XIX wieku i niezwykle pozytywnie opisuje no, walkę robotników wówczas o uprawnienia, tak, właśnie on mówi, że wtedy połączonej tej pracy z niesłychanym, z niesłychanym wyzyskiem. O, i to, to jest cytat, który nie pochodzi z żadnego myśliciela lewicowego czy lewackiego, to jest, pewnie Państwo się domyślili, to jest Jan Paweł II z Encykliki Laborem Exercens, która ukazała się w 81 roku. Zresztą tam są bardzo ciekawe uwagi i zresztą jak się czyta dokumenty z tamtego czasu, widać jak bardzo, jak w centrum, o czym my często dzisiaj właśnie zapominamy, stoi to pojęcie pracy, za chwilę jeszcze będę o tym mówił, ludzi, ludzi pracy, solidarności ludzi pracy, tam zresztą w, tej, w tejże encyklice pojawia się bardzo mm, ciekawa, ale ostra też krytyka e, XIX-wiecznego liberalizmu jako Pewnego sposobu myślenia, pewnej filozofii politycznej, które ten wyzysk no, tych ludzi pracy, którą w tej encyklice rozumie się bardzo szeroko, umożliwiał, tak? czy legitymizował. I teraz, jeżeli mówimy o Solidarności, to musimy powiedzieć sobie, zwłaszcza tu w Gdańsku, że my, Polacy, uchodzimy za specjalistów od Solidarności. Tak, no. tak, tak, tak, że no, tu państwo szczególnie. To jest coś takiego, że właśnie jak się patrzy, czyta literaturę z tego, z tego, z tego zakresu, to się ukazało Solidarność, natomiast jest oczywiście jest dużo książek o historii Solidarności, artykułów ale nawet właśnie są te rozważania dotyczące takie właśnie etyczne, pojęciowe, teoretyczne, no to w zasadzie nie można pisać dzisiaj o solidarności przez małe s, jako idei etycznej, jako, jako, jako, nie odwołując się do doświadczenia solidarności przez duże s, tak? Na przykład dla mnie jest rzeczą uderzającą, muszę powiedzieć, to nie wiem czy Państwo to wiedzą, często przeglądam różne o, no, zbiory, czasopis, artykułów, szukając artykułów dotyczących Polski. Otóż Polska w artykułach, w nauce światowych, na naukach społecznych pojawia się w zasadzie bardzo rzadko i w niewielu kontekstach, jeżeli chodzi o artykuły niepolskich autorów. I zwykle łączy się z jakimi pojęciami. Jak nie wiem, czy ktoś z Państwa, no, my używamy, no, to jest takie dzisto, prawda, jest taki, już w tej chwili wszystkie czasopisma naukowe można y, przez internet, prawda, można sobie ściągać, jak dajemy różne hasła, to wyskakują nam artykuły, które okazały się, okazały się w ostatnich, powiedzmy, 30 latach dotyczące jakiegoś tematu. I mnie zawsze uderza, że Polska ukazuje się w zasadzie głównie w, ne w kontekstach negatywnych. Tak? Jakie to są konteksty? No, zacofanie na przykład. Nacjonalizm. Tak? Antysemityzm. Holokaust. To dlatego jest też tak, że bardzo na przykład trudno jest w Stanach Zjednoczonych obsadzić katedrę nawet jak są pieniądze na tą katedrę, jakimś specjalistą, który nie byłby Amerykaninem specjalistą od polskiego nacjonalizmu, tak? Albo od polskiego antysemityzmu. W zasadzie się oczekuje tam, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech jest troszeczkę inaczej, no, ale to też, ale oczekuje się, że się będzie w zasadzie mówiło o Polsce w takich kontekstach. Więc Polska pojawia się rzadko w kontekstach pozytywnych. No trochę to dotyczy transformacji. No teraz się Polska w zasadzie pokazywała w bardzo pozytywnych kontekstach w prasie światowej, bo jakoś dzisiaj akurat się po raz pierwszy okazał dosyć krytyczny artykuł w frank dolga na temat Donalda Tuska, ale zazwyczaj on jest chwalony. Ale właśnie, jeżeli szukamy tych pozytywnych kontekstów, to jednym właśnie z tych kontekstów jest właśnie to kontekst Solidarności, tak? Właśnie to skojarzenie z Solidarnością i ten w zasadzie spośród tych wszystkich zrywów polskich wolnościowych, które my tutaj świętujemy, na których dyskutujemy, jak na przykład teraz znowu powstanie warszawskie, stało się przedmiotem kontrowersji, jak wiemy, no to właśnie ten, ta, ta solidarność i ruch solidarności w zasadzie jest oceniany mm, właśnie jedno, jednoznacznie, tak, z punktu widzenia takiej właśnie tych światowych nauk społecznych. To pewnie jest dlatego, że jest tak trudno przebić się wtedy z tą publikacjami na temat, że tak powiem, no, ciemnej strony tego ruchu. Ja myślę, że tutaj dlatego pan Krzysztof Wyszkowski ma problem z tym związany, albo na przykład dlatego, dlaczego, no nie wiem, prace niektórych polskich historyków, jak Sławomir Cenckiewicza, nie są tłumaczone i nie są w zasadzie, one nie są odbierane, nie funkcjonują w zasadzie w światowej nauce, tak? mimo że są dobrymi książkami historycznymi. No bo to jest właśnie, tak, akurat to pojęcie i ten ruch funkcjonuje tak tradycyjnie, prawda, tak się już przyjął właśnie w takim pozytywnym kontekście. I, i, I jak mówię, że tutaj właśnie ta już cytowana przeze mnie autorka, jeżeli ona zadaje pytanie, co to jest polityczna Solidarność, no to odwołuje się zawsze od tego doświadczenia, przynajmniej są pewne wskazówki. Ona pyta na przykład, co mieliśmy na myśli, zastanawiając się nad znaczeniem pojęcia Solidarność, mówi, co mieliśmy na myśli, gdy głosiliśmy Solidarność z bezdomnymi, co mieli na myśli, robotnicy w Polsce, gdy wybierali to słowo, Solidarność, na nazwę swojego ruchu w roku 1980. Tak? No i mówi się, że właśnie, że to dzięki wydarzeniom w Polsce to słowo uzyskało nowe znaczenie. To trochę tak jak potem czy w tym samym prawie czasie, no nie wiem, pojęcie społeczeństwa obywatelskiego, które, które też stało, jakby zostało przywrócone do słownika politycznego, ale też słownika nauk społecznych, tak? I, e, e, e, mo, I co więcej, no to pojęcie, jak wiemy, rzeczywiście było wtedy też centralne, tak? Wtedy w latach 80. Solidarność stała się z jednym z podstawowych słów polskiego języka politycznego. No i taki pewnie przemiana też polega na tym, że jakoś z tego słownika politycznego zniknęło tak, po 1989 roku. Jak mówił w czasie mszy na Wawelu 19 października 80 roku, trochę już dzisiaj zapomniany, ksiądz Józef Tischner w swojej książce Etyka Solidarności, cytat, słowo Solidarność skupia w sobie nasze pełne niepokoju nadzieje, pobudza do męstwa i do myślenia. Wiąże sobą ludzi, którzy jeszcze wczoraj stali od siebie daleko. Historia wymyśla słowa, aby następnie słowa mogły kształtować historię. Słowo Solidarność przyłączyło się dziś do innych, najbardziej polskich słów, by nadać nowy kształt naszym dniom. No to jest bardzo ciekawy cytat, bo z jednej strony właśnie mówi, podkreśla tę cechę, prawda, dlaczego Solidarność wtedy była kluczowym pojęciem, no bo po, ludzie po, polskie społeczeństwo było zaton, tak? ludzie byli daleko od siebie. Tak? A z drugiej strony, że właśnie jest coś takiego, w dziedzinie wiem, filozofii, nauk społecznych się mówi historia pojęć, ale te pojęcia pojawiają się w pewnym momencie, no bo są potrzebne, też kształtują rzeczywistość. No i na przykład są ciekawe, jak się sięgnie do publikacji z tamtego okresu. Ja mam na przykład taki leksykon związkowy. To jest bardzo ciekawą lekturą teraz po, po 30 latach. Who is who? What, is, what in Solidarność? Który wydał między innymi Tomasz Wołek, tak? Wydanym przez Biuro Informacji Pracowej i Solidarności w Gdańsku w 81 roku. I tam jest takie hasło też Solidarność. Tak? Jeszcze innym wydawcą tego był Marian Terlecki, Andrzej Dornek. Solidarność według definicji znaczy, znaczy odpowiedzialność każdego, współodpowiedzialność za całe zobowiązania, za solidarny to dążący do wspólnego celu, poczuwający się do współodpowiedzialności. Dziś solidarność traktowana jest jako metoda, sposób walki pracowników o swoje prawa. W Polsce jest symbolem zwycięskiej walki robotników o odzyskanie praw pracowniczych, synonimem wspólnej walki, wspólnej odpowiedzialności, a także oznaczeniem prawdopodobnie największej jednolitej organizacji związkowej. I autorzy hasła dodają też, że niezależny samorządny Związek Zawodowy Solidarność nie jest typowym związkiem, bowiem w myśl porozumień sierpiowych kontroluje ich realizację, tylko w zakresie typowo spraw związkowych. Tak? I z tego powodu dochodzi do częstych nieporozumień z władzami. Solidarność jako siła sprawcza wybuchu sierpniowego jest jednym z głównych gwarantów dokonujących się w Polsce głębokich przeobrażeń we wszystkich sferach życia ogólnopaństwowego. To jest trochę pisane oczywiście w takim tamty, w języku tamtej epoki, ale właśnie działa nie tylko w interesie swoich członków, lecz w interesie ogólnym społeczeństwa, a więc była to solidarność tak, związkowa, solidarność ludzi pracy, ale właśnie też y, Solidarność Polaków, o tym jeszcze będę mówił, gwarantując dopilnowanie interesów ludzi pracy w dłuższej perspektywie czasowej. No to tak właśnie ówczesnie leksykon związkowy tłumaczył, jak ktoś sobie zakupił, jak, prawda tę. Jak, jak mówię, to jest niezwykle ciekawa publikacja, bo tam są biogramy różnych ludzi, wówczas związanych z, z Solidarnością i mm, jakiś napisałem taką, taki mały esej, Koniec pokolenia Solidarności, tak się zastanawiam nad tymi biografami, tymi biografami wielu tych ludzi, jak oni się wtedy w tym 90, 80, 1980 roku prezentowali, jak się, jak się rozwinęli, jaki jest naprawdę wkład tego pokolenia no, do tej rzeczywistości, którą którą, mam. mamy. E, e, chciałbym powiedzieć oczywiście, że ciekawą rzeczą jest też że oczywiście, że ten system komunistyczny także powoływał się, także używał tego pojęcia Solidarność, tak. E, no nieprzypadkowo powołał się właśnie na te tradycję ruchu robotniczego i to był w jakimś sensie ciekawy historyczny paradoks, tak, że to ten ruch robotniczy wystąpił przeciwko państwu, który się w ten sposób legitymizowało. No, ta solidarność według doktryny marksizmu, lenizmu była solidarnością klasową, solidarnością proletariatu w walce z kapitalistycznym wyzyskiem. Realny socjalizm miał przynieść wolność proletariuszom, odwoływał się też do solidarności przeciwko kapitalistom, potem także solidarności bratnich narodów przeciwko kapitalistycznemu zachodowi. Także wtedy gdy trzeba było tłumić wolnościowe dążenia, tak jak w Czechosłowacji w roku 68. W praktyce realnego socjalizmu było to wezwanie do, do solidarności tego typu, jednak elementem imperialnej ideologii i zniewolenia. Tak? Więc I to jest ciekawe właśnie, że jak mówię, że ta idea solidarności ludzi pracy, ja pamiętam, że wtedy jak się pojawiła i ta nazwa została ukonstytuowana związku, ja miałem takiego znajomego, który teraz też go przypadkowo spotkałem, jak byłem w Stanach Zjednoczonych, z bardzo znanego filozofa konserwatywnego, który się nazywa Roger Scruton, Brytyjczyka i on mówił, no to tak jest trochę dziwnie, że taki ruch, który jest w gruncie rzeczy antykomunistyczny, tak był przez wielu postrzegany, odwołuje się też, o czym za chwilę do wartości chrześcijańskich, jakoś konserwatyw a przybieran imię przybiera nazwę, która właśnie jest, no, z pewnej tradycji takiej właśnie lewicowej, czy, czy, czy, czy, tak? czy, czy w każdej tradycji właśnie owej walki o klasy pracującej swoje prawa. Tak? No bo też jest bardzo interesujące, że obok Solidarności, no taką, jeden z podstawowych pojęć, Kluczowych pojęć tamtych po po politycznych, ale też nie politycznych, polityczno-etycznych, po było pojęcie praca, tak? Jako praca właśnie jako źródło solidarności. Znowu nie, żeż nie przypadkiem właśnie Jan Paweł II w ten swoją, chyba to była trzecia jego encyklika, poświęcił właśnie problemowi pracy, tak? mówił o ludziach pracy, tak, o człowieku jako, jako istocie pra, pra, pracu, pracującej, tak. A, I że, bo tutaj właśnie czytamy, że oczywiście jest to powiedziane, że praca ma to do siebie, że przede wszystkim łączy ludzi i na tym polega jest siła społeczna, siła budowy wspólnoty. W ostateczności we wspólnocie tej muszą się w jakiś sposób połączyć i ci, którzy pracują, i ci, którzy dysponują środkami produkcji, basą lub są ich posiadaczami. W świetle jej podstawowej wszelkiej struktury, w świetle faktu, że ostatecznie w każdym stroju praca i kapitał są nieodzownymi składnikami produkcji, zrodona z potrzeb pracy łączność ludzi dla zabezpieczenia właściwych i uprawnień, pozostaje konstruktywnym czynnikiem ładu społecznego nieodzownej te, Dlatego Solidarności. Tak? Czyli tu z jednej strony właśnie się mówi o tych uprawnieniach, oczywiście e, Jan Paweł II odrzuca tę no, ten, ten ideę e, jakiegoś zasadniczego konfliktu tak? między pracą akapitału, tak? że ten konflikt występuje, ale nie jest, nie jest zasadniczy. I na przykład również Józef Tischner w Etyce Solidarności pisał, dzisiejsze znaczenie idei Solidarności wiąże się w sposób szczególny z rzeczywistością pracy. Praca jest osią Solidarności i jak wiadomo porównywał pracę do dialogu, rozmowy. Aby mogła łączyć ludzi, praca musi być sensowna i musiała być pozbawiona elementu wyzysku. Prawdziwa to praca, to praca rzeczywiście służąca życiu i także wyrastająca z porozumienia. Ludzie, aby pracować, to Tischner, współpracować muszą jakoś nawzajem być w prawdzie, nikt nie może kłamać pracą swemu bliźniemu, bo wtedy praca byłaby była, była jak bełkot mowy. Kłamstwo pracy to wyzysk. No i tutaj widzimy też, no, że, że, że wtedy e, to o czym może my, my wiemy, ale młodzi nie pamiętają, że wtedy nie było problem, po problem pracy, to nie był problem bezrobocia, ani nawet nie problem chyba emerytur. No, poprzez to tylko problem nie wiem, sensowności pracy, prawda, jej sensu tego, czy nie, nie, wy, wy, wy, wytwarzania oczywiście tej jej warunków, tak. No jest ciekawe oczywiście, że ten wyzysk, o którym, o którym wtedy pisano i wyraźnie było to jakiś kłopot, tak, jakby, być, jakby zdefiniować, na czym ten wyzysk, bo, no nie był w, w realnym socjalizmie wynikiem konfliktu między kapitałem a pracą, tylko no był wyzyskiem przez to opresywne państwo, państwo, tak, które nazywano wtedy też totalitarne, państwo, które podporządkowało sobie wszystkie dziedziny życia. No i właśnie, jak mówię, ten paradoks polega że to ostatecznie nie kapitalizm, lecz socjalizm stał się systemem kontestowanym, ubalonym przez robotników. Chociaż ja pamiętam, że wtedy na przykład Solidarność budziła takie zainteresowanie na na Zachodzie właśnie tym, że no, że właśnie miano nadzieję, że to w ogóle jest zaczątek jakiś, no, jakiś i czegoś innego, no nie wiem, właśnie jakiś, no, nie systemu, prawda, klasycznego systemu gospodarki rynkowej. Ja pamiętam, w 1981 roku byłem w Kolonii na takim spotkaniu ze związkowcami niemieckimi, którzy przyjechali właśnie z Gdańska no i właśnie opowiadali co tu się odbywa i to było właśnie jakby napisane w takim mniej więcej w takim duchu, tak? że to, że to na, na, nagle właśnie no te, te, te elementy interesowały wtedy tych zachodnich związkowców, tak? tych innych ja, oczywiście e, byli tacy, którzy interesowała się ta to, tak, jakby Ten chrześcijański aspekt solidarności, inny może ten, ale tak mniej było popularne w Zachodzie ten aspekt niepodległościowy, no ale bardzo właśnie często z ten owo, o, właśnie aspekt ruchu robotniczego. Ale oczywiście w kontekście realnego socjalizmu, o tym już wspominam, ta idea solidarności ludzi pracy nabiera innego znaczenia. Z rozbitym, zatomizowanym społeczeństwie, w którym ludzie sobie nawzajem nie ufali, no nie wiem, czy teraz sobie nawzajem ufamy, tak naprawdę do końca. Solidarność była warunkiem wspólnego działania, odzyskiwania godności, podmiotowości i była w tym sensie antytotalitarna. Solidarność, słusznie pisze Zbigniew Stawrowski, wybitny filozof, to nie tylko przeciwieństwo totalitaryzmu, a także jego przezwyciężenie. No właśnie, ten początek Ruchu Solidarności wynikał najpierw z potrzeby ujęcia się za innymi, bo z tych, jak z tych definicji wynikały, wyrastał z poczucia, że nie można ich pozostawić sobie samym, więc pierwszy jakby u podstaw tego był taki ludzki, humanitarny odruch impulsem powstania studentów studenckich komitetów Solidarności. Kiedy po raz pierwszy słowo Solidarność zostało użyte w nazwie opozycyjnej organizacji, była śmierć krakowskiego studenta Stanisława Pyjasa. No właśnie potem, jak wiadomo, no właśnie pomoc robotnikom, tak, w 80 roku jak czytamy, prawda, strajk zaczął się za, też jako akt solidarności ze zwolnioną z gdańskiej stoczni, no, Walentynowicz. Ale właśnie od początku jakby też stało się jasne, że chodzi o coś więcej, to znaczy nie chodzi tylko właśnie o tą solidarność robotników, i jej warunki pracy, o i opłacę i, i, i, i, i tak dalej, tylko o solidarność Polaków. Tak? To znaczy właśnie o, o, o tą większą, o odbudowę większej wspólnoty. Solidarność Polaków jako obywateli wobec władzy opresywnej, o poczucie odpowiedzialności za całość, za kraj i to pokonanie strachu, niewykającej z niego nieufności, bo warunkiem odzyskania niepodległości. Tuż przed sierpniem 80. roku ukazały się takie badania, które są ciągle cytowane profesora Stefana Nowaka, który udowadniał, że w, zasadzie, że w Polsce istnieje tak zwana próżnia społeczna. Tak? To znaczy, że ludzie albo się identyfikują z rodziną, z najbliższymi, ze skręgiem znajomych, albo no, mają takie ogólne symbole narodowe. Natomiast właśnie nie istniało wtedy coś takiego jak Społeczeństwo cywilne, prawda, właśnie mówimy no, prawie Tuż prawie, no nie wiem, dwa lata, trzy lata po tych badaniach okazało się, że w pewnym sensie jest, jest inaczej, ale właśnie można powiedzieć, że ta, ten ruch solidarności przywracał, tak? taką no, ten charakter więzi, stąd właśnie. Ten antytotalitarny charakter Solidarności ujawniał się nie tylko w pomocy potrzebującym, ale, co właśnie Stawrowski podkreśla, w poczuciu współodpowiedzialności za dobro wspólne, włączeniu się, w skupieniu się na własnym polu odpowiedzialności, ale z głębokim poczuciem współzależności. Więc można powiedzieć, że Solidarność w tym sensie przywracała Polakom poczucie obywatelskości, Poczucie odpowiedzialności za całość państwa i za, za, za Polskę i w tym sensie oznaczała też taką rekonstytucję polityczności. Tak? Bo jak wiemy w ruchu Solidarności oznaczał wyraz idei obywatelskiego samorządzenia i poczucia godności osoby, która nie, ma, nie tylko ma nienaruszalne prawa w swoim życiu prywatnym, ale ma prawo uczestnictwa w życiu zbiorowym, w kształtowaniu losów swojego kraju. Solidarność Polaków nie miała się sprowadzać tylko do wspólnej pracy, lecz umożliwiać samorządzenie i niezawisłość Polski. Samorządność i niezależność, występując obok Solidarności, nadawały dodatkowe znaczenie tylko Solidarność miała być samorządna i nieza niezależna. No i w tym sensie można powiedzieć, że to polskie pojęcie Solidarności nawiązywało mniej lub bardziej świadomie do dawnych znaczeń, które znajdujemy. U, podstaw, u początków polityki, w czasach gdy Grecy odkrywali polityczność, tylko ludzie zasadniczo równi i wolni, Związani obywatelską przyjaźnią, poczuciem solidarności mogli uprawiać politykę, tak? bo polityka to wcale nie jest to, to jakaś brudna partyjna gra, no tylko właśnie w tym pierwotnym sensie, tak? no, wyidealizowanym oczywiście sensie, na przykład Hannah Arendt rozwija właśnie, no to jest właśnie że coś, co dzieje się między ludźmi zasadniczo równymi, wolnymi ludźmi związanymi obywatelską przyjaźnią, po solidarności. Jej warunkiem jest poczucie więzi, tych, których zależą od siebie mogą osiągnąć swoje cele jedynie przez wspólne działanie. No i taką solidarność zakłada też, moim zdaniem, przedrozbiorowa Rzeczpospolita swojej republikańskiej filozofii publicznej. Więc tym samym ruch Solidarności oznaczał także, także odrodzenie się więzi narodowej, Właśnie nie była tylko, był, jak wiemy, nie tylko nie była z, tylko ruchem zawodowym, nie była robotniczym, tylko, że ja bym powiedział, można powiedzieć tak, że to była konfederacja narodu, który się zorganizował, by zareagować na właśnie tę przemoc, będącą z państwa, który jednocześnie uzależnionego od mocarstwa ściennego, rządzącego przez ludzi z nadania w sytuacji i to było też bardzo ważne, tak? takiego, takiej korupcji moralnej, takiego poczucia bo ja w zasadzie no, w moim pokoleniu i y, y, y, y, w moim życiu y, znaczy ten PRL nie jawił mi się jako niezwykle opresywny, bo to trzeba było testować y, y, granice wolności. Pracowałem na Uniwersytecie Warszawskim, ale jako taki, no, takie bagienko, y, takie stojące bagienko, gdzie tam prawda są jakieś y, właśnie układy, ta przemoc gdzieś tam oczywiście przebijała od czasu do czasu, ale życie codzienne, no i jak wiemy, to dzisiaj młodzież sobie to ogląda, wyobraża, że prawda, ta, ta przemoc jakby była widoczna, ona się dopiero tak naprawdę musiała ujawnić, prawda? tak jak się ujawniła do, dopiero dla wielu ludzi 13 grudnia 1981 roku. No więc właśnie, więc Konfederacją, w homilii 26 sierpnia 1984 roku, ostatni przed tragiczną śmiercią z rąk SB, ksiądz Jerzy Popiełuszko mówił, Solidarność zrodzona w sierpniu 1980 roku to nie tylko związek zawodowy tej nazwie, który kształtował się w parę miesięcy później, ale to dążenie całego narodu ku prawdzie, sprawiedliwości i wolności. Potwierdzeniem, że to była solidarność narodu, jest również i fakt, że stan wojenny wprowadzono przeciwko całemu narodowi, nie tylko przeciwko związkowi zawodowemu. No i oczywiście jeszcze, może nie będę tego rozwijał, ale jak się pisze o etyce solidarności, a też piszą to zagraniczni autorzy, no to właśnie zwraca się też uwagę, tutaj mamy księdza Jerzego właśnie, zwraca się portret, zwraca się uwagę na to, że że no właśnie te elementy chrześcijańskie, tak, że tak nawiązanie prawda, do, do, do miłości bliźniego prawda, i słynne właśnie tam powiedzenie świętego Pawła, jeden, drugiego brzemiona noście, to zwięzłe zdanie apostoła jest inspiracją dla międzyludzkiej, społecznej solidarności. No i tej solidarności. Więc gdybyśmy popatrzyli. To byśmy powiedzieli w tej warstwie normatywnej, bo, tak, bo mówimy teraz o ideach, nie mówimy o rzeczywistości, to w tym pojęciu solidarności lat 80 łączyły się, można powiedzieć, trzy tradycje. Republikańska tradycja równości obywatelskiej podmiotowości, takiego właśnie, że jesteśmy obywatelami, to jest nasz kraj, Rzeczpospolita. Chrześcijańska tradycja miłości bliźniego i niezbywalnej godności człowieka. Oraz tradycja walki wyzyskiwanych ludzi pracy i walki zniewolonego narodu właśnie, no? znaczy ta tradycja narodowa i ta tradycja, no, klasowa w jakimś sensie też się, też się łączyły, więc i przenikały się w tym trzy płaszczyzny, taka metafizyczna solidarność ludzka w perspektywie wiary, o której Jan Paweł II mówił, humanitarna solidarność z nimi ludźmi i polityczna Polityczna solidarność Wspólnoty Narodowej. No i tak jak to obserwowali wtedy zagraniczni obserwatorzy, na przykład Alan Turen, taki słynny, do który tutaj badania, pisał tak ze swoimi współpracownikami. Przez 16 miesięcy ogromna większość Polaków utożsamiała się z ruchem reprezentującym sprawiedliwość, odpowiedzialność i dumę. W zespoleniu przeżywała szczęśliwe chwile odzyskania godności. No bo życie społeczne, to życie polityczne jest niezrozumiałe bez emocji, które się przeżywa, tak? Bo polityka to też to nie są właśnie interesy, prawda? Ale to jest właśnie to są, no właśnie, szczę, szcz, szcz, szcz, mówię, szczęśliwe chwile odzyskania odzyskania godności, tak? Albo gumy. No, ale jak wszyscy wiemy, i teraz przejdę do czasów współczesnych. To wszystko są czasy minione, tak? Można się zastanawiać, jaką rolę odgrywa dzisiaj dziedzictwo Solidarności, bo ja myślę, że jakbyśmy dokładnie analizowali, to pewnie ta pamięć o Solidarności na różnych, różnych etapach rozwoju trzeciej RP było różnie używana, tak? i różną rolę pełniła. Tak? No, na pewno jedno z takich, teraz to dziedzictwo no, polega na tym, na pewnej ciągłości personalnej, no, wielu dawnych działaczy Solidarności w tym ci najbardziej z najbardziej znani, należą dzisiaj do elity władzy. To pokolenie Solidarności nadawało kształt polskiej polityce przez ostatnie dziesięciolecia, rywalizując i współdziałając z elitą postkomunistyczną. W jakim sensie oni. No Nie można się wyprzeć też od odpowiedzialności za to, za to, co jest, prawda? Dzisiaj pamięć Solidarności, bo ta pamięć o Solidarności, z jednej strony, mm, ja tym chciałem powiedzieć, no, powiedzmy ciągle motywuje jakiś sprzeciw wobec tego, co jest. Tak? Ona jest pewnym takim potencjałem krytycznym. To zresztą nieprzypadkowo, że bardzo często ja mam różne spotkania o gdzie jest nastrój mniej lub bardziej rewolucyjny, ale zazwyczaj przychodzi, przychodzą na te spotkania ludzie socjalizowani, ukształtowani, wychowani w tamtych czasach, a w zasadzie mało przychodzi ludzi młodych. I w ogóle młodzi ludzie są jakoś, to widzę też po swoich studentach, pokorniejsi, racjonalniejsi, bardzo często zapytałem może już wszystko stracone, może nic się nie da zrobić, a może to tak musi być, może to się zmieni za jakieś tam 30-40 lat, więc to też jest bardzo ciekawe, bo to, to oczywiście obala ten stereotyp, że młodzi ludzie są odważniejsi, młodzi ludzie są bardziej niezależni. No nie, właśnie, być może w pewnym wieku jesteśmy bardziej niezależni niż, nie wiem, czy byłem bardziej niezależny jako młody asystent, czy jako, jako, jako, jako profesor. Być może trzeba walczyć, właśnie dochodzimy w życiu do swoich... To jest uderzające, no w każdym razie, ale to też jest, myślę, związane właśnie że, z tym, że no właśnie, z socjalizacją, wychowaniem, czy, czy przejęciem się duchem tamtej, z tamtym doświadczeniem. Ale pamięć o Solidarności służy przecież też dzisiaj do legitymizacji o tego systemu, którego mamy. Zgodnie z obowiązującą narracją taką, tak, główny, opresywny system konstytucyjny został obolany i teraz żyjemy w wolnej Polsce, którą walczyła Solidarność. Nikt na nas nie czyha, Polska jest fajna. Nic lepszego nie mogło nas spotkać, cieszmy się, można poprawiać oczywiście szczegóły, no ta, tak, się, tak się mówi, no prawda? to jest ta, ta, ta, ta główna, to jest ta funkcja legitymizująca. Powinniśmy zaakceptować zasady, na których się wspiera trzecie RP. To pan, prawda? Jeżeli mówimy, że nie, to dla, dlaczego? No ale tak, są. wychodzimy z orłem czekoladowym i cieszymy się tam. Zrzucają nam z helikopteru jakieś bony towarowe. Za chwilę będzie promocja w, w jakimś sklepie, prawda? I, no Często młodzi ludzie kiedyś przyjechał, odwiedził mnie student w Bremie i powiedział: No, w zasadzie, my mamy to wszystko tutaj, to co na zachodzie. Mamy wszystkie sklepy, wszystko się odbywa tak samo. No, może jest jakaś jeszcze różnica stopnia, ale w zasadzie w Zachodzie wszystko jest dobrze. No, myśmy wychowali rzeczywiście całe pokolenie. Ja tutaj też wykładam to, które się ukształtuje, już się urodziło po 1989 roku. Które ma często przekonanie, no, że ta, taki jest świat, to jest ten najlepszy z możliwych światów i to tam Solidarność nam wywalczyła. No, Solidarność nam to wywalczyła i oczywiście powinniśmy w związku z tym o niej pamiętać. Zresztą mamy wybitnych działaczy Solidarności, jeden jest prezydentem, a drugi premierem, <laughs> więc no i tak dalej, no. wybitny działacz Solidarności, stwór, prawda, stwórców tutaj tego, tego strajku jest przecież marszałkiem Senatu, już nie pamiętam. Akurat marszałek Sejmu chyba nie, nie, nie z tego, pochodzi z tych czasów, no ale z tego. No, ale to jest tak, no i oczywiście w dzisiejszej epoce też się pojawiają wezwania do Solidarności ale to ma być solidarność filantropijna, charytatywna, kompensująca słabość państwa. No Ja nie znam innego kraju, może, znaczy nie znam znowu tak, tak, tak wiele, ale jak oglądam wiadomości gdzieś nie wiem, po angielsku, po niemiecku czy tam coś inny, No to w zasadzie no nie spotykam się te, tego tutaj w polskich wiadomościach w, w programie pierwszym, czyli głównych, publicznych. Od czasu do czasu pojawia się tam jakieś biedne, chore dziecko i się organizuje z zbiórkę, bo potrzebuje to dziecko protezę i tak dalej. No W gruncie rzeczy no rozumiem, że ci państwo, ci redaktorzy, którzy są zawsze, znaczy no, to, to, to, to robią to z do, dobroci serca, no, tak. prawda? Ale jednocześnie no, to jest no, trudno. Trudno, o, o coś straszniejszego. O strasznie, straszniejsze przyznanie się do jakiejś, no do czegoś, no właśnie do jakiegoś ogromnego deficytu takiej solidarności oczywistej, tak? zinstytucjonalizowanej. To na przykład, że od czasu do czasu niedawno umierał jeden z moich kolegów, wybitny filozof, o, tak, marksista, ale rzeczywiście bardzo wybitny i zrobiono na niego zbiórkę pieniędzy. Prawda? No, robimy zbiórkę pieni pieniędzy, znaczy, to pokazuje, że oczywiście nie istnieje pewnego typu Solidarność, o której będę mówił. No ale właśnie do takiej Solidarności się wzywa, to znaczy jak ktoś jest chory, jak ktoś jest potrzebujący i tak dalej. No ta Solidarność, która w Orkiestrze Świątecznej Pomocy znalazła swój taki istotowy wyraz, tak? że to jest Natomiast, y, natomiast ta Solidarność właśnie jako cecha systemu społecznego, jako cecha systemowa została znana za anachroniczną. Y, polska, ta, polska gospodarka i polska demokracja kształtowały, powstały, kształtowały się w czasach do takiej dominacji neoliberalizmu, który jeszcze został w Polsce uproszczony. Ta, jak Państwo widzą, w związku z kryzysem no, ten neoliberal, ta dominacja się skończyła pewnie, gdyby dzisiaj, dzisiaj budowalibyśmy, jakby od początku, prawda? Nasz, naszą gospodarkę, nasz kapitalizm, naszą demokrację. To ci doradcy amerykańscy co innego by nam doradzali. Jeffrey Sachs. Tak? Zaraz wkrótce po tym przestał być neoliberałem. Coś innego by nam radzili, może inaczej by się to potoczyło. No w każdym razie m, mówiono, właśnie ta dominacja neoliberalizmu prowadzi do konkluzji, że idea Solidarności wczesnych lat 80. należy do przeszłości. Na pewno nie praca była w centrum uwagi, lecz przedsiębiorczość i kapitał, zwłaszcza zagraniczny. Nawet samo pojęcie robotnik wydaje się anachroniczne podobnie jak obraz monotonnej pracy w zakładach przemysłowych, który ogranicza osobowość na rzecz panującej nad maszyny, bo zakładów przemysłowych jest coraz mniej. Pokomunistyczna Europa usiadana, usiana jest ruinami zakładów pracy, ja kiedyś odwiedzałem, zaproszono mnie na dyskusję w Ursusie na przykład pod Warszawą, potem pojechałem do Sofii i tam jest taka ruiny takiej wielkiej huty, tak? można powiedzieć, no, że, na, że, prawda? że nastąpiła pewna dezindustrializacja, ona się łączy oczywiście z no, z przemianami w ogóle na, na świecie. Tak? Przez pewien czas w ekonomii był taki dogmat, że nowoczesna gospodarka to jest gospodarka usługowa i że mm, oparta na usługach, zwłaszcza finansowych jedynie, giełdę, prawda? Giełda w komitecie centralnym. I wtedy parę lat temu mówiono, że straszna jest taka zacofana gospodarka niemiecka, bo tam ciągle przemysł maszynowy, samochody, oni właśnie są tak, takim narodem, że tak by mało dynamicznym, właśnie tradycyjnym w gruncie rzeczy. No, po latach okazało się, że teraz zmieniła się doktryna ekonomiczna i się mówi, no Niemcy mają co sprzedawać Chińczykom, podczas gdy Brytyjczycy pozbyli się swojego przemysłu, ale ja myślę, że ta, to nie jest zbadane, to nie jest myślę, opisane, to znaczy są jakieś książki, ale to jest przyczynką, że ta dezindustrializacja Europy środkowo-wschodniej, prawda, jest to oczywiście o wiele bardziej dramatyczna, no to dra dramatyczna. Oczywiście praca jest to teraz towarem deficytowym w całej Unii, i teraz się w pewnym sensie mówi, stąd właśnie to, to Poczuć jak się czyta taką encyklikę Jana Pawła II, to by się czytało, no, zupełnie jest jakaś inna epoka. Tak? Dzisiaj pracę trzeba wytwarzać, praca jest dawana. Tak? Praca nie jest e, e, przez specjalne programy. Ostatnio Unia Europejska e, ogłosiła program no, prawda, zatrudnienia dla młodych ludzi. Oczywiście to, wszyscy wiedzą, że to jest tylko. Tak? Niczego to nie, nie zmieni, a wiemy, że bezrobocie wśród młodych Ludzi w, w Grecji jest ponad 50%, w, w, w Polsce rośnie gwałtownie i w zasadzie w całej, w całej, w całej Europie, z wyjątkiem no, tego silnego kraju, z którego przyjechałem, gdzie, gdzie jest prawie nie ma bezrobocia wśród, wśród młodzieży, ona jest tych inna, w ogóle na, na poziomie tam 7-8%. Na dodatek oczywiście właśnie w takich krajach jak Polska Polsce myśmy przyjęli pewną taką koncepcję. To też jest tej ogólnej narracji, tak? którą, którą można spotkać w mediach głównego nurtu. Mianowicie, że no ten czynnik, czynnik rozwoju Polski jest na zewnątrz. Kapitał, kapitał który musi do Polski napływać. Tak? Fundusze europejskie. Za każdym razem no, mieliśmy się cieszyć, miał ruszyć kolejny Tuskobus, tak? bo premier przywiózł nam pieniądze, proszę Państwa, tak? Mieliśmy mieć pieniądze i to, to miało być kolejne. Ale to w zasadzie jest tak, że, że, że w gruncie rzeczy to myślenie jest przyjmowane. Ja powiedział, nawet przyjmowane w kręgach ekonomistów, którzy no, no nie są bardzo prorządowi, gdzie się mówi na przykład, no, kiedy ruszy polska gospodarka. No ruszy wtedy, kiedy niemiecka. No już ta niemiecka trochę się ruszyła, więc może i my, prawda? No to jest myślenie o, o, o sobie jako kraju zależnym. No i to rzeczywiście, jeżeli te, ci, którzy się zajmują taką ekonomią polityczną, mówią, jaki typ gospodarki ukształtował się w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, a Polska jest tym krajem dzisiaj... O, o, tak zwanym Forzeigeland, jak się mówi, prawda, krajem sukcesu, krajem, którego trzeba pokazywać. Niedawno m, o, zauważyłem, że mój były student, to jest teraz członkiem Bundestagu z ramienia Partii Zielonych, właśnie zrobił tak 3-4 miesiące temu taką dyskusję w Hamburgu, <kli> właśnie pod tytułem no właśnie Geland, czyli modelowy kraj, Polska, kraj modelowy. I to było ilustrowane, bo to, ja, ja zawsze chciałem, żeby tak było, bo jak przystępowaliśmy do Unii, to w mediach niemieckich takim typowym, o, typowym obrazem pokazującym polską sytuację był taki rolnik, zawiedzony, bezzębny z taką chudym koniem orzący, prawda, rolę. To mniej więcej było takie, takie wyobrażenie. Natomiast właśnie w tej chwili jest odwrotnie. Właśnie Geland, Polska krajem i wtedy daje się te wieżowce, ten nasz mały Manhattan, który tam wyrósł w Warszawie właśnie jako symbol polskiego polskiego sukcesu. No i nie można oczywiście powiedzieć, no prawda, rzeczywiście zwiększył się dochód narodowy na głowę i tak dalej, no zwiększył się na głowę przeciętną, na przeciętną głowę. Więc jak, ale w każdym razie chodzi o to, że właśnie jaka, jaki to jest typ gospodarki? No zależna gospodarka rynkowa, tak? No i właśnie w pewnym, w pewnym sensie no, można powiedzieć nawet powstał taki, taki jakby zrekonstruować w ten sposób takiej popularnej ekonomii, która jak, jak mówię w tych, służy do legitymizacji tego systemu, to jest takim trochę odwróceniem marksizmu. No bo właśnie się mówi dzisiaj, że, że to właśnie no, pracownicy hamują rozwój, tak? A nie wytwarzają, tak? To dziś w marksizmie to źli kapitaliści wyzyskiwali proletariuszy, odbierali wytwarzoną wartość dodatkową, natomiast obecnie jest odwrotnie. To znaczy, to związkowcy formułują jakieś nierealistyczne żądania, odbierają wartość wytworzoną w przedsiębiorstwach, prawda? Hamują rozwój, tak? Dlatego w tej nowej doktrynie mówi się, że istnieje stałe niebezpieczeństwo postępujące pauperyzacji przedsiębiorstw z powodu dążenia do maksymalizacji zysku przez pracowników, no i tak dalej. Prawda? Więc jest jakby to, to odwrócone, więc, a w gruncie rzeczy też, gdybyśmy patrzyli dokładnie, ja słyszałem niedawno bardzo ciekawy, i dobry wykład polsko-amerykańskiej ekonomistki, która pokazywała, że w pewnym sensie w Polsce mamy dwa kapitalizmy, to znaczy mamy kapitalizm dla polskich przedsiębiorców, i ten kapitalizm jest tak my, bardzo niesprzyjający tym polskim przedsiębiorcom i mamy kapitalizm dla wielkich korporacji zagranicznych, których, no to, słucham, to jest bardzo sprzyjające, tak? i to można pokazywać rzeczywiście twardymi liczbami, co znowu potwierdza, prawda, to właśnie to przekonanie, no, że jedynie napływ z, z, z zewnątrz, e, nie praca Polaków jest źródłem naszego bogactwa, tylko, prawda? I też, tak. tylko właśnie to, co z zewnątrz napłynie, co ewentualnie uruchomi jakieś zasoby. Jak Państwo wiedzą, no, wynikiem tego jest, że pod względem tak zwanej innowacyjności, to Polska już chyba jest e, za Bułgarią. Tak, za Bułgarią. A, a, no ale można powiedzieć, i dzisiaj polskie protesty, zbliżamy się do protestów Solidarności we wrześniu, ale one oczywiście kierują się nie przeciwko polskim przedsiębiorstwom, nawet nie przeciwko kapitałowi, przeciwko polskiemu rządowi, który, a uf, może kapitał zagraniczny jest poza naszym zasięgiem, a rynki finansowe bardziej groźne i bardziej niedostępne niż władze na, na Kremlu. Ale ciekawe jest również, że ten sposób myślenia, ja tego już nie będę rozwijał, ale ten sposób myślenia, to znaczy ten model rynku, model myślenia w kategoriach właśnie takiej ko korporacji, tak, y, y, przeniesiono w, na inne zasady, y, na in, w inne dziedziny życia społecznego, na przykład w, do edukacji, tak, do, no powiedzmy w mojej dziedzinie no, no, uni życia uniwersyteckiego. Ja pamiętam, jak powstawały te wszystkie wyższe szkoły prywatne, to mówiono, no, no tak, no, będzie między nimi konkurencja. Wiadomo, studenci będą wybierali najlepsze uczelnie, które najwięcej będą od nich wymagać i po, jak, po jakimś czasie z tej wolnej konkurencji wyrosi nam polski Oxford, i Polski Cambridge, i Polski Harvard, tak? No, no i jak, jak wiem, no jakoś wszystko to się tak właśnie nie stało i ciągle te stare państwowe uniwersytety są, są, są, są, są, są najlepsze i się okazuje, tak, tak, się okazuje, że w gruncie rzeczy, no właśnie, te zasady rynkowe jakoś nie działają, a młodzi ludzie, którzy bardzo często są zainteresowani szybkim dyplomem i są takie szkoły prywatne, które dają wszystko, wszystkim te dyplomy. opada mi kiedyś pe, pe, pe, pe, pewien, pewien wykładowca pewnej szkoły, powiedział, że jemu powiedział dziekan od razu, tutaj najniższą ceną jest ocena dostateczna tej uczelni. Tak, także to, to, to ale, ale mówię, to jak było typowe, ponieważ te zasady rynkowe zostały przeniesione do innych dziedzin. Bardzo często mówiono, ludzie sami potrafią, wiedzą co zrobić ze swoimi pieniędzmi, tak? Dajmy, im decydować. Niech wybierają, co chcą. Jak oni będą wybierać, będą działać, jak to się mówi, celowo-racjonalnie, tak, będą dążyć, będą egoistyczni, będą dążyć do swojego dobra, to z tego z sumy tych dóbr jednostkowych wyniknie dobro ogólne, tak. Jak pan Krause i pan Kulczyk i oni będą się bogacić, tak. I oni się, to oni będą wszyscy... Tak, nie, nie, ale właśnie odwrotnie, prawda? Będzie, będzie, bo ponieważ reguły rynku, reguły rynku są regułami racjonalnymi, teraz jakbyśmy, jak na a czasami czytam, to nie te techniczne rzeczy, ale na przykład czytam rzeczy, które pisał, no, jeden z ojców założycieli naszej demokracji, czyli Leszek Balcerowicz, to tam wyraźnie jest, tak, Adam Michnik Leszek Balcerowicz, uważam, że, prawda, to są te, te dwa, to tam wyraźnie jest taka, że, bo tam jest jakaś filozofia, tak, zawarta, no nie jest ekonomia, taka filozofia, że rynek jest racjonalny, i że irracjonalność pojawia się i też zagrożenie dla rozwoju Polski pojawia się wtedy z powodu irracjonalnych żądań ludzi, tak? Z irracjonalnej ingerencji polityki w racjonalność rynku, tak? I w tym sensie, no właśnie, ten rynek jest w jakimś sensie amoralny, ale jednocześnie on wytwarza prawdziwy, prawdziwy porządek i w związku z tym oczywiście to było też no, jakoś wolnościowo hasło, dajmy Polakom wolność, niech Polacy sami sami wy, wy, wy, wy, wybiorą, tak? Wybiorą najlepszy otwarty fundusz emerytalny i wszyscy pojedziemy potem na Hawajem. Jeżeli tylko będziemy mieli szczęście, on będzie grał dobrze na giełdzie, tak? To, no tak... Więc jakby to mówiono i nie było oczywiście w tym myśleniu, i to wszyscy wiemy, nie było zapotrzebowania na politycznie aktywnych obywateli. Wystarczy, byśmy w wyborach oddali głos na tych, którzy będą nami rządzić. To Donald Tusk raz powiedział wprost, że nie chce, żeby, musieli, tak? żeby się mu się wtrącano do rządzenia. W referendach, zwłaszcza tych niewygodnych dla władz, już nie musimy uczestniczyć. Nie, tak. Społeczeństwo cywilne, czy społeczeństwo obywatelskie też jest bardzo ciekawe, jak to używano tego pojęcia, tak? czym czy miało być społeczeństwo obywatelskie, no ono właśnie miało być, składać się z pozarządowych organizacji, one często zresztą są wehikułami różnych interesów politycznych, no ale one też miały właśnie kompensować te niedostatki państwa. Ale co więcej, My, jak Państwo pewnie wiedzą, no, ja się trochę zajmuję też tak właśnie tak sprawami pam pamięci, też takiej konfliktu pamięci w Europie, też konfliktu pamięci między Polakami a Niemcami y i tymi wszystkimi dyskusjami wokół właśnie tożsamości zbiorowej. Otóż też y y jakby w tym myśleniu okazało się, że nie ma też zapotrzebowania na więź narodową, prawda? Właśnie na te wspólne, podzielane wartości, wspólne rytuały pamięci, wspólna wiara, prawda? wspólna przeszłość. Ostatnio Marek Bailey napisał w gazecie wyborczej, że PiS zawłaszcza przeszłość narodową. Tak? No, ale można powiedzieć, no, gazeta wyborcza czy te środowiska w ogóle jakby nie ceniły tej przeszłości narodowej, a głównie no, dokonywały jakiejś destrukcji czy, czy dekonstrukcji. Ale jest i mocne jest takie przekonanie, prawda? bo często się tam powołują powołano na Gąbrowicza albo na, na Mrożka, że modernizacja Polski właśnie ma polegać na rozbiciu więzi. Właśnie na tym, że ma być mniej solidarności narodowej, tak? na pluralizacji, że tylko rozbicie tej symbolicznej struktury, która, no, która jest konstytutywna dla polskości umożliwi jej rozwój. Będzie łatwiej rządzić wtedy no tak, ale to jest, ja myślę, że niektórzy myślą tak, że, że to jest instrumentalnie, ale myślę, że wie, wielu ludzi myśli, to że, że tak trzeba, że tak, ja, na przykład, no nie wiem, ja się zastanawiałem, dlaczego na przykład ostatnio książkę Piotra Zychowicza tak zauważono w Niemczech, tak? I teraz można powiedzieć, no albo dlatego, dlatego, że to właśnie jest tak, że to jakby odbiera Polakom pewien kapitał symboliczny, to wtedy byłoby to negatywnie, właśnie łatwiej, łatwiej jest z nas uczynić Europejczyków, prawda, dosyć powolne. Ale pomyślałem sobie, że być może tam są jeszcze takie no, pozytywne intencje, że ktoś może myśleć, prawda, za dużo tej więzi, za dużo tej ceremoniału, za dużo tego skupienia, za dużo tej właśnie tego, co um, z, z, z, z mechaniczną solidarnością, tak. No to w związku z tym tylko jeżeli, jeżeli będzie mniej takiej takiej właśnie narodowej solidarności między Polakami, tym bardziej będą Europejczykami, tym bardziej będą nowocześni. I, i ja spotykam wielu Polaków, naukowców, którzy tak właśnie mówią, tak? tak? Takie właśnie głosne przekonania. I nie w tej intencji, prawda? Bo oni nie rządzą, tylko są święcie przekonania, co się łączy z modnymi teoriami, tak? Z takimi teoriami, że no że w gruncie rzeczy w ogóle żyjemy w takich czasach, gdzie nie ma żadnych stałych, to, to człowiek jest nomadem, turystą, płynna nowoczesność, tak, słynne, słynne wszystkie czasy zradykalizowanej indywidualności. Oczywiście wtedy potrzeba jest jakiejś solidarności, ale w gruncie rzeczy no, y, takie silne wspólnoty już y, narodowe nie istnieją. I ja myślę, że to część właśnie tak jak nas ktoś obserwuje z zewnątrz i opisuje polską sytuację, no, dlaczego y właśnie o, o, opisuje się no, no powiedzmy ostatnio Financial Times chyba napisał mm, o partii największej polskiej a partii opozycyjnej, że nacjonaliści, prawda? Nacjonaliści. No w, jakim, w, w jakim sensie są nacjonalistami? No bo mówią, no nie, ta więź, prawda, między Polakami jest, nie, nie jest tylko przeszkodą, ale jest warunkiem, tak, ro, rozwoju, rozwoju Polski, poza tym, że jest pewnym, jest też wartością. No więc tak jakby to myślenie, które można by było tutaj dokładnie zrekonstruować, istnieje i wtedy można powiedzieć, no dobrze, tylko no właśnie, niestety jakieś problemy nie chcą zniknąć. Tak? Właśnie okazuje się, że powinniśmy być, się cieszyć z tej fajnej Polski, tak właśnie po, po, powinno być, modernizacja Sudana, co prawda pociąg z Warszawy do Gdańska jedzie 6 godzin. A z Krakowa, do, z, Krakowa, z Krakowa do Rzeszowa to jest 150 km 3 godziny, więc 50 na godzinę. To, znaczy po prostu zupełnie niewyobrażalne. Nie ale właśnie jakie problemy nie znikają? No, na przykład no w tej płynnej nowoczesności te teorie, które są takimi teoriami, które ja muszę powiedzieć, które ja cenię też, bo one chwytają pewne, pewne cechy tej rzeczywistości, ale chwytają cechy Opisują je bardzo jednostronnie, w zasadzie opisują pewną klasę ludzi, taką globalną w warstwę średnią może. Ci profesorowie, którzy opisują, opisują w zasadzie siebie, taki Anthony Giddens, opisuje w zasadzie swoje, swoje życie, ale nie wszyscy. Nie wszyscy są Anthony Giddensem, słynnym profesorem socjologii, który wykłada w Cambridge. Otóż na przykład, o czym, jak się mówi, że jesteśmy bardziej zindywidualizowani. Moi niemieccy studenci brytyjscy też chętnie zawsze słuchają, mówią tak, tak, my jesteśmy, stoimy przed wyborem, teraz nie ma stałych wzorów, każdy musi decydować, nie masz innego wyboru, jak tylko dokonywać wyboru i tak dalej. Życie jest ryzykowne i takie mają poczucie, że żyją bez instytucji jako jednostki, tam się mówi, każdy jest politykiem własnego życia. Otóż zapomina się jednej rzeczy, mianowicie, że młodzi ludzie dzisiaj są bardziej uzależnieni od starszych, ponieważ edukacja trwa już mniej więcej do 30 roku życia. Prawda? I ci młodzi ludzie, którzy ci młodzi, bardzo sympatyczni moi studenci, którzy mówią, że właśnie są tak zindywidualizowani, zależą od, od swoich rodziców. Zresztą teraz znowu zmienia się moda socjologiczna, że to opisywać i mówi się że że się cała taka generacja m, dzieci, które są z, no, zbytnio, tro, mają zbytnio troskliwych rodziców. Mówi się rodzice helikoptery, którzy nieustannie krążą nad swoimi dziećmi, dbają, żeby się te y, rozwijały. No, kiedyś na przykład rodzice nie przychodzili niemieccy na uniwersytet, żeby porozmawiać z profesorem, przeciwieństwie do amerykańskich. A teraz już się to zaczęło, że przychodzą. Tak? Są, troszczą się o swoje, o swoje dzieci, a więc młodzi ludzie są dłużej zależni, tak? Słyszeli Państwo o tym słynnym fenomenie hotel mama, to szczególnie kryzys młodych mężczyzn, którzy w ogóle nie chcą się od mamy wyprowadzić, no bo jest, tak? E, no właśnie, jest najlepiej, najprzyjemniej, e, obsługa bezpłatna i bardzo dobra nigdzie, prawda, więc i tak dalej, więc, więc tego jakby w tych teoriach, ale też oczywiście jest inny jeszcze fenomen, mianowicie, no żyjemy też coraz dłużej, tak? coraz więcej ludzi jest, tak, więc kto to jest zindywidualizowany, no? Ludzie, którzy to... Często się mówi właśnie o tym pokoleniu średnim, że ono jest takie sandwich generation, kanapkowa pokolenie, bo musi się opiekować swoimi dziećmi i jeszcze starszymi rodzicami, tak? tak? I jeżeli wszyscy wiemy, wszyscy, którzy stajemy się starsi, że stajemy się coraz bardziej znowu zależni, tak? Mamy jakieś apogeum niezależności, a potem zależymy od instytucji, od lekarza domowego, od tego, od aptekarza, od różnych innych rzeczy, od pewnego, no i tak dalej, i tak dalej, prawda? Od emerytury później, przy, a więc, więc indywidualizacja i stąd oczywiście pojawia się też ten problem, jak powiedziałem, deficytu solidarności, tak? Więc ci lewicowi intelektualiści postępowi trudzą się nad dekonstrukcją kolektywnych tożsamości, tam gdzie one się pojawiają. A z drugiej strony, no w gruncie rzeczy, jest to jedno z podstawowych źródeł solidarności. To, że. Przeciętny Niemiec utożsamia się ze swoim państwem, swoim krajem. Wynika też z tego, że on wie, że jego dobrobyt nie zależy od Unii Europejskiej. Unia Europejska kosztuje trochę, prawda? Jego, jego emerytura i jego renta nie będzie mu wypłacana przez Parlament Europejski, prawda? Tylko tylko właśnie przez jego własne, własne państwo. No więc jakby to jest ten paradoks, tak? że z jednej strony właśnie słyszymy w tych różnych krajach, że jest za mało solidarności w ogóle, a jednocześnie się pewne <śmiech> właśnie te realne wspólnoty dotychczasowe. Rodzina, prawda? Rodzina była tym miejscem Solidarności i, i prawdopodobnie pozostaje tym, tym, tym głównym nawet w takich właśnie społeczeństwach, które, które mają zinstytucjonalizowaną Solidarność, ale właśnie naród, prawda? Czy Solidarność Narodowa, która teraz ma się tylko objawiać w czasie mistrzów piłki, w piłce nożnej, a potem już, już z, z, z, z, z, zanikać. No, ale. Jak wiemy, no, no właśnie, problemy nie znikają, nie zniknęły też problemy gospodarcze, czy się nasiliły, nie zniknęły też w wyniku Unii Europejskiej, prawda? Ta rozbieżność między narodami biednymi a, a bogatymi i nawet dzisiaj się już otwarcie mówi o hegemonii jednego narodu, prawda? Nad innymi, on ma w zasadzie, jest wzywany do Solidarności. Wczoraj minister finansów Niemiec, ponieważ teraz jest jakby, jest kampania wyborcza, w związku z tym się nie mówi, że trzeba będzie znowu jakieś tam pieniądze wyasygnować, ale Schäuble powiedział wczoraj, że trzeba trzeci, m, m, m, trzeci etap pomocy dla Grecji, prawda? Otóż teraz jak popatrzymy na Polskę, to można powiedzieć, że w Polsce, no gdzie jest ten deficyt solidarności? No przede wszystkim właśnie ten de deficyt solidarności jest właśnie w tej którą często socjologowie tego typu, które mówią, że one, to jest taki nowoczesny typ solidarności, który zastępuje solidarność narodową i taką rodzinną, to jest taka solidarność zinstytucjonalizowana, właśnie zarządzana przez państwo, prawda? Na przykład pielęgnacja chorych. Albo, no właśnie, dom, dom, dom opieki, prawda? opieka nad niepełnosprawnymi, opieka nad, no nie wiem, dzie dziećmi, starych, chory, niesprawnych, a tych wszystkich, którzy właśnie takiej, takiej opieki potrzebu potrzebują. Oczywiście to Państwo wiedzą, no, uzwiązkowienie, tak, związki prawda, zawodowe, które dzisiaj znowu w Polsce stały się takim, znowu prze, prze, prze, przedmiotem, więc wiele takich instytucji, jak porównują Niemcy z Polską, z Polską, jest wiele takich instytucji, które tam rzeczywiście zastępują funkcje rodziny czy wspólnot lokalnych, a w Polsce one, prawda, następuje erozja w związku z tym, z kryzysem demograficznym tych tak dalej. Chce się jakby dekonstruować te więzi narodowe. Za to dadzą nam tylko Orkiestrę Świątecznej Pomocy, prawda, która od czasu do czasu nam zbierze. No i oczywiście też naruszona jest e, taka więź, solidarność między pokoleniami. No, cała ta reforma emerytalna na tym, na tym polegała, tak, że się mówiono, no, no teraz niby nie będziemy płacić my młodzi pracujący, nie będziemy płacić na tych starszych, tak, tylko będziemy sobie odkładać tam na Funduszu OFE i to jest imienny ten, on, prawda, moje pieniądze będą na mnie pracować, no bo to właśnie dzisiaj się mówi, że to pieniądze i kapitał pracuje, a nie ludzie w, nie wytwarzają wartości, no i w te, właśnie w ten sposób, no znowu jak mówię, stała za tym pewna, pewna ide, ideologia. Więc e, ja bym powiedział, no jest w Polsce, ewidentnie powstało niesolidarne społeczeństwo i takie, w którym no mówi się sukces, prawda? To, to jest uderzające, ja czasami śledzę polskie media um, i porównuję to z nim właśnie, jak się powtarza to słowo sukces, sukces za wszelką cenę, prawda? Stąd to zjawisko no, które tutaj jak plaga, no, że gdybyśmy inne wynalazki Zachodu przejmowali, zjawisko celebrytów, ludzi, którzy są znani z tego z powodu, że są znani, którzy sprzedają swoje życie, życie, życie prywatne, odnoszą sukces, prawda? wszystko jedno jakimi sposobami. Ale oczywiście jest też tak, że pewnej solidarności w Polsce jest za dużo. No, są przecież środowiska, które okazały się bardzo solidarne. Tak? Andrzej, profesor Andrzej Zebretowicz mówi o antyrozwojowych grupach interesu, które bada. Prawda? Solidarne okazały się środowiska pokomunistyczne, tak. Solidarny, solidarny jest polski establishment w jakimś sensie, tak? broniący swojej pozycji. No, jego reakcja na wybory w 2005 roku, no to jest właśnie, to była solidarna reakcja. Co więcej, to była solidarność międzynarodowa, tak? Gdy dzisiaj Adam Michnik wzywa w szpiglu, mówi o zagrożeniu faszyzmem, to także liczy na że solidarność międzynarodową. Natomiast no więc cóż by dzisiaj znaczyło wezwanie do solidarności, jakie. No właśnie jesteśmy trochę stoimy teraz przed tymi demonstracjami w połowie września. Myślę, że no, coraz więcej jest powodów, dla których to wezwanie do Solidarności się w Polsce pojawia to jest takie wyzwanie właśnie do Solidarności w walce i z niesprawiedliwością. Tak? Ale myślę, że tak naprawdę nie chodzi tylko o obronę praw pracowniczych, to znaczy no nie chodzi tylko tak, o ten wiek emerytalny, nawet nie obrony wolnych, me, me, wolnego słowa, co jest oczywiście czymś jeszcze szerszym, czy obronę obrony czasami praw o, o, o opozycji, czy no nie wiem, wystąpienie, bycie solidarnym w upominaniu się o śledztwo w sprawie tragedii smoleńskiej, bycie solidarnym z tamtymi ludźmi, którzy tam zginęli w niewyjaśnionych do tej pory okolicznościach. Tylko, że ja myślę, że tak naprawdę to, to, ta solidarność, to wyzwanie do solidarności powinniśmy rozumieć szerzej, właśnie tak, nawiązując trochę do tego do tych czasów. Oczywiście innej epoki, do tych czasów sierpnia, mianowicie że chodziłoby o budowę innego, bardziej solidarnego społeczeństwa. To znaczy no, no właśnie, ja, ja, to jest oczywiście niezwykle trudne, być może nawet trudniejsze, trudniejsze niż wtedy, może wymagające mniej odwagi, w takim sensie odwagi typu, no, odwagi wojskowej, że tak powiem, która wtedy by była potrzebna, ale trudniejsze w tym sensie, no, że bardziej skomplikowane są polskie problemy, ale stworzenie rzeczywiście bardziej solidarny innego typu gospodarki, właśnie nie gospodarki uzależnionego kapitalizmu peryferyjnego, tak? I innego państwa. Ja bym powiedział tak, że chodzi o to, i to już jest konkluzja, czy pa Polska ma być państwem dla wszystkich, w którym istnieje poczucie odpowiedzialności za równomierny rozwój całego kraju, ró równomierny, tak? To znaczy nie, że tutaj powstanie jakiś odcinek autostrady, a ten, ta, ta kolej jedzie właśnie 6 czy 7 godzin, albo że są no, pewne regiony, które się rozwijają, czy są pewni, pewne warstwy, które no, żyją niezwykle dobrze kosztem trochę innych. Zarówno rozkład praw i obowiązków, w którym zostają zachowane, w którym zostają zachowane pokoleniowe i narodowe więzi, Oto, czy Polska ma być wolną republiką solidarnych obywateli, czy tylko zarządzanym przez transnarodowe elity peryferyjnym obszarem Europy, w którym liczy się tylko prawo zysku i prawo silniejszego. No właśnie, a w którym praca jest nam wspaniałomyślnie dawana, prawda? Polskość ogranicza się jedynie właśnie do świętowania y, fajności. No i będzie zamieniała się w taką tożsamość no, et, et, et, etniczną w jakimś, prawda? Czy, czy, czy, czy, czy, czy, czy, czy kulturową. I ja myślę, że tak naprawdę, naprawdę o to chodzi. To znaczy, czy po, nawet akceptując, czy doceniając osiągnięcia trzeciej RP. No bo przecież nie możemy powiedzieć, że ich nie ma. Jednak to no, nie, nie jest tak. No, kiedyś jak przyjeżdżało się z tak zwanego Zachodu, no, Przyjezdział się do innej cywilizacji. Dzisiaj się przeszedłem z Panem Jerzym Milewskim po Gdańsku. No to jest miasto światowe, piękne, światowe miasto. Oczywiście ja wiem, że nie wszystkim się żyje w nim łatwo, tak? Ale w Bremie, w Bremie, temu, że jest to nowy hegemon, ludziom się żyje też coraz trudniej. To, to, jest, to, to jest ciekawe, bo to się odbywa ta pozycja kraju jest kosztem też pewnego typu Solidarności, taka, która istniała w tej dawnej Republice Fe Fe Federalnej. No ale, e, no w każdym razie nie przyjeżdżamy do jakiejś czarnej dziury, no Polska dokonała jakiegoś, ale mamy takie poczucie, że są jakieś wady konstrukcyjne i opierając się na tym, co zbudowało pokolenie Solidarności, no niektórzy nie wytrwali przy ideach tego ruchu, prawda, no ale w zasadzie na tym, w zasadzie powinniśmy dokonać nowej, innej transformacji, tak, aby, no właśnie, aby z takiego kraju peryferyjnego kapitalizmu, kraju, w którym rządzą jakieś grupy interesów, kraju państwa słabego, które był nieufany, no powstała właśnie solidarna Rzeczpospolita e Obywateli mających poczucie, że są współgospodarzami, mają równe prawa i te równe prawa obowiązują wszystkich. Można zaufać sądom i można zaufać władzom. No i tego sobie życzę i do takiej, o, tak, o taką solidarną Polskę będziemy walczyć. Dziękuję bardzo. Z naukowego muzyki z przeprowadził niejako e, reasumpcję tego wysiłku, którego e, kilka lat temu ja dokonywałem e, sam. I szczególnie z, z tym ta zastępowalność, chodziło o słuchanie lepiej brzmiące, mające szersze konotacje niż więź. Więź brzmi dręcz, może tak, hmm. e, No tam, myślę, że chodziło jeszcze o głębsze rzeczy, o takie rzeczy jak. No, jak już mowa o tych greckich źródłach, to i o hajdenie, o wychowanie. W tym sensie o, o bardzo głębokie takie stosunek do, do przemian, które, które powinno nastąpić. Również chodziło też, że ta, ta lewicowa to tam konkretnego tego rodzaju, że, że w, bodajże w 1899 powstała taka mała partyjka solidarna była lewicowa. A an, antyargumentem anty była, to Pan, żebym nie wspomniał, bardzo popularna w zagierka, jeszcze Solidarność z Narodem Wietnamu. No, tak, tak, Solidarność. Tak. Także były te wahania, tak, tak, tak. Czy, czy, to nie, czy, czy to słowo nie, nie brzmi zbyt hmm. sowiecko zwyczajnie, bo to prowadzi hmm. sowiecka. Ale ten cud, który okazał szczególnie dzięki... Dzięki tutaj właśnie liternictwu Jurka Inżeszkiego, dzięki temu tytułowi tego pisma, widziałem takie pismo cenzury w osiemdziesiątym roku, na jesieni i tam około 260 redakcji z całej Polski zgłosiło chęć do, do, do tego urzędu cenzury, wniosek, zgodę na wydawanie pisma Solidarność”. <grystanie> <grystanie> <grystanie> to było bardzo rozumiałe. Bardzo, bardzo, bardzo panu, panu serdecznie dziękuję te, te niezwykle, niezwykle cenne uwagi, bo może to tak jest, że pod latamią najciemniej, człowiek żyje w tym dańsku, bo czasami bywamy w stocznicach IPHP na w czystości. I zapominamy, że no to już odnośnie do Tischnera, czy na, na, na powodę Solidarność jest zadaniem, tak? no, hmm. trzeba, trzeba stale na tym się znajdować i tutaj może bardziej, no tym bardziej, że znaczy my mamy to poczucie, że czy być może tutaj Gdańsk ciągle rządzi, rządzi Polską, prawda? No, tak. no Wens, Tusk, Bielecki, bo mm. że, no, ciągle są ludzie z Gdańska, są władzy, w związku z tym jak nasi koledzy, no więc po części, po części sami jesteśmy odpowiedzialni za to wszystko. Ale ta. No, ta lech Kaczyński też był z teński. No tak, jeden z Kaczyńców, ja Ci lech z Ale właśnie niesamowita jest ta, ta, ta transformacja Solidarności w antysolidarności. Znaczy Ejt Solidarnościowy w, w, w, w ekipę antysolidarnościową z waleczkami. tutaj chodzi o to, że rzeczywiście, że. E, o ile pod, pod koniec lat 70. no tam, się Sierpital no powstała ta myśl o solidarności, jako idei, jak, jak, jako zespołu, zespole celów, to, to pod koniec stanu wojennego, no też w Gdańsku powstała przecież ta, ta grupa, której w dziedzinie był dzisiejszy premier, która mówiła o polskość to nienormalność. I myślę, że że proszę, w 89. przed okrągły stół, to tam ta koncepcja zwyciężyła i owoce mamy, mamy i takie, dziękuję. Mhm. Bardzo dziękuję. Mam takie odczucie od dłuższego czasu, że od 10 kwietnia ciągle, ciągle Osobiście, a wielu osób poznajemy e, Lecha Kaczyńskiego. Ciągle takie spotkania jak dzisiaj też mi e, to uświadamia, że coraz e, więcej wydaje mi się, rozumiem e, z tego, kim był Lech Kaczyński, a ten dzisiejszy wykład szczególnie uświadomił mi, jak bardzo był człowiekiem Solidarności. E, dlatego pozwolę sobie o krótki komentarz poprosić pana ministra Macieja Oklińskiego. się cieszę, że mogę uczestniczyć w dzisiejszym spotkaniu i profesorowi Zdzisławowi serdecznie dziękuję za ten wykład, na który się zdziekło spóźniłem, ale tylko 15 minut. Przepraszam, ale chciałem powiedzieć tak, po pierwsze pozwólcie Państwo na taką osobistą refleksję. Otóż ja w 82 roku byłem redaktorem naczelnym pisma Solidarność, które było pismem regionu gdańskiego. To było to pismo, którego pierwszy numer wyszedł w tej stoczni 23 sierpnia 1980 roku. Jestem dumny z tego, że mogłem być jego redaktorem naczelnym w długim szeregu, bo to pismo jest do dzisiaj wydawane przez Zarząd Regionu Gdańskiego jako jego biuletyn. To po pierwsze. Po drugie. Lew Kaczyński był człowiekiem Solidarności, był człowiekiem Solidarności jako jej działacz i przywódca, jako konspirator i polityk, jako prawnik, przypominam, był wybitnym specjalistą prawa pracy, wreszcie jako prezydent Rzeczypospolitej, aż do swej śmierci. I to był człowiekiem solidarności we wszystkich aspektach tych, o których, o których mówił profesor, zarówno jeśli chodzi o tę płaszczyznę republikańską, jak i a, tą płaszczyznę chrześcijańską, jak i wreszcie tę płaszczyznę solidarności ludzi pracy najemnej, Solidarności Narodowej. We wszystkich tych aspektach Lech Kaczyński był człowiekiem solidarności, był patriotą. Był patriotą te elementy tożsamościowe, elementy pamięci historycznej były dla niego bardzo ważne, ale bardzo ważne były też te elementy socjalne. Te elementy, dzięki którym solidarność uosabiała, uwustaciowała nadzieję ludzi związanych, nadzieje ludzi ciężkiej pracy, ciężkiej pracy najemnej, nie tylko nadzieję nas wszystkich Polaków na, na, na to, że Polska będzie krajem suwerennym, że będzie krajem niepodległym, ale że będziemy mogli pracować jak normalni, będziemy mogli pracować jak normalni, jak normalni ludzie. Na ile te nadzieje się spełniły, na no to państwo? Sami dobrze wiecie, tak? I na ile ta a, polska transformacja została z na samym początku, no i jak y, y, tutaj profesor powiedział, dobrze jest tak, bardzo szybko zaczął mówić, że to był w ogóle fatalny błąd radził do spółki z tak zwanymi brykatami Mariotta, tak które w tym wybudowanym wówczas wielkim, wielkim hotelu warszawskim mieszkały i funkcjonowały. E, tak, ja, ja mam takie wrażenie, że bardzo szybko e, historyczny przywódca Solidarności, który w 83 roku mówił, to jest nagroda a dla Solidarności, mając na myśli Nagrodę Nobla, potem zaczął mówić, to ja, to ja obaliłem komunizm, to ja dałem Polsce niepodległość, to ja zwyciężyłem, to ja pokonałem, to ja pokonałem komunistów. To bardzo szybko nastąpiło, ale bardzo szybko też, ale bardzo też szybko inni przywódcy Solidarności, co było dla nas wszystkich pewnie bolesne, zaczęli przepraszać za tę Solidarność. Ja rozumiem, że oni powinni przepraszać za siebie, nie za solidarność. Być może każdy z nas powinien przeprosić za siebie, ja też powinienem przeprosić za siebie, bo no ja w jakimś sensie jestem e, tej transformacji beneficjentem. Tak? Ale jak widzę moich kolegów z lat 80. którzy chodzą w podartych butach, to nie czuję się specjalnie komfortowo. No i to należy bez tego tyle. Dziękuję. Bardzo dziękuję. W zakończeniu pana profesora usłyszałem taki przekaz, to marzenie o, o Polsce, które chciałbym, żeby oczywiście miał szansę na realizację, Ostatnie, czy poprzednie nasze spotkanie z tego samego cyklu z Jarosławem Selimem, który mówił o poglądach Lech zostało skonkludowane w ten sposób, że Lech Kaczyński byłby świetnym patronem nowoczesnego polskiego konserwatyzmu. I być może to marzenie właśnie w komplecie z takim patronem może być naszą nadzieją. Czas na pytania. Prosiłbym Ogromnie, żeby, żeby państwo zechcieli zadać pytania, ale jak to przed, to można, tak żeby to dać szansę na e, odpowiedź. Dzień dobry państwu, ja nazywam się Michał Zdróżki. Zanim zadam pytanie, chciałem tylko się odnieść. co mówił Krzysztof, że ta solidarność z narodem Wietnamu to ona nadal jest i kwitnie. Nie wiem, czy państwo wiedzą, nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych wietnamskich, przeznaczy na to ponad 40 000 dolarów. Biorąc pod uwagę w stan w jakim są groby naszych bohaterów na wschodzie, czy, czy tam cmentarza Monte Cassino, jest to naprawdę e, z poświęceniem. Ale e, ja chciałem zapytać, korzystając właśnie z obecności Pana Profesora, e, korzystając z tego, że Pan Profesor ma taką perspektywę też e, z zachodu, Jakie są, są szanse na to, że następne wybory parlamentarne będzie w, będziemy w stanie w sposób demokratyczny wygrać? Jakie są szanse na to, że ten reżim, który obecnie rządzi w Polsce, demokratycznie odda władzę? Pan profesor wspominał o apelach redaktora Michnika, w śpiliu o tym, że trzeba powstrzymać wstrzymać w Polsce. Na ile z tamtej strony może być przyzwolenie na niedemokratyczne próby zachowania władzy przez obecną ekipę, dziękuję bardzo. Czy mam od razu tak. odpowiedź? No, ja bym powiedział tak, że Unia Europejska, więc w ogóle dzisiejsza Europa, ma wiele wad, ale też ma pewne zalety. Do Pewnie do tych zalet można by mówić tu też o różnych o hipokryzji, o tym, no ale do tych zalet należy to, że jednak o, formalnie przestrzega się pewnych zasad, pewnych wartości. Ja myślę, że to, to, to, to jest dla nas szansa, to znaczy, zresztą pokazuje to przykład węgierski, że tam się trochę ci parlamentarzyści miotają, wzywają tego Orbana. <laughs> Orbana. On przyjeżdża i tłumaczy. Mówi, że owszem, przejrzy, pop, poprawi, uwzględni, <laughs> ale bez skutku. Więc to, to jest tak, jeżeli w Polsce no nie, nie doszłoby do jakiegoś nadzwyczajnego zaostrzenia sytuacji, no to myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy najbliższe wybory wygrali. A nawet trzy najwyższe wybory do Parlamentu Europejskiego, wybory prezydenckie, i wybory pa parlamentarne i że to się będzie oczywiście, oczywiście będzie się stoczyła z nagonka, to jest jakby zupełnie, zupełnie jasne. Prawdopodobnie jednak mm, no, 2005-2007 to tak w Europie jakby przeczekiwano tak? i tu też prawdopodobnie będzie przeczekiwanie, zobaczenie co się Coś, co się stanie, być może będą liczyć, że nie będzie to okres długi. Każde poważniejsze reformy, zwłaszcza takie, które były w interesy ekonomiczne, tak jak właśnie jak to się dzieje w przypadku Orbana, oczywiście wywołują wywołają dużo reperkusji. Zresztą niezwykle jest też charakterystyczny ten dzisiejszy artykuł w Frank Allgemeine Zeitung, ponieważ no, z jednej strony to jest artykuł krytyczny wobec Tuska, ale nosi tytuł o, dla najsłabszych i tam się mówi, że Tusk musiał zwiększyć deficyt budżetowy, y, ponieważ chce Y, y, jakoś ułatwić sytuację w tym najsłabszym w polskim społeczeństwie. Czyli jest tutaj ten element solidarności, się pojawia. A zwłaszcza, że niestety ma do czynienia z opozycją. I teraz jest bardzo ciekawe, bo po raz pierwszy znalazłem takie określenie PiSu. Bo zwykle PiS się. No, Kiedyś no, kiedy się nazywała tam konserwatywno-narodowa partia, tak, cóż, nie konserwatywno-narodowa, ostatnio właśnie pojawia się po angielsku nationalistic, prawda, czyli nacjonalistycznie, w, w, w angielskim nie brzmi to aż tak mocno jak w polskim, natomiast teraz pojawił się tutaj w tym artykule, że to jest partia paternalistyczno-narodowa. Czyli taka, która usiłuje właśnie opieku, opiekuje się, że ona jest taka właśnie prospołeczna, prosolidarnościowa, prawda? W sensie solidarności społecznej i przez to wymusza na tym biednym naszym premierze zwiększanie deficytu <grytujesz> budżetowego. No, bo on, no tak, bo on tutaj nie musi się jakoś bronić przed tymi demagogicznymi hasłami właśnie ochrony praw pracowniczych, pensji czy ochrony najsłabszych itd. Ale wie no, wracając do, do, do tego pytania, to myślę, że to znaczy, tego rodzaju rzeczy na, na pewno nie można liczyć na sympatię, nie, nie, ni, niestety. Um, tutaj te, w tym artykule krytyka Tuska też polega na tym, że mówią doobiecywa o euro szybko, a teraz mówię, że do 2020, bo wyraźnie jest to jakoś... O, już, no tak, ale on obiecuje, no więc oni... No, to jest to rozczarowanie trochę. Jeżeli nie będzie tak, że... No, ale tak nie będzie, że gdyby udało się, nie wiem, przyszłego polskiego premiera, czy prezydenta, no nie wiem, zrobić z niego polskiego Mursiego, prawda? No, czy kogoś, kto narusza jakoś podstawowe prawa tutaj ludzi, że nie dojdzie do przemocy, no to... To właśnie, no to, to, to wszystko będzie dobrze, więc trzymajmy się też tej taktyki wolnych związków zawodowych, czyli walki pokojowej, cywilnej, um, silnej politycznie, prawda, argumentującej, ale nie, nie dajmy się też sprowokować, bo też widać, że ta władza, no wyraźnie no jak każda bójka tam z meksykańskimi marynarzami, czy... <grymne> powoduje już jej właśnie po podbijanie tego bębenka i straszenie, to na, na razie, no nie, nie można powiedzieć, to właśnie takiej histerii, która jest użyteczna, ona jest funkcjonalna, tak? Ale to nie powinno oczywiście nasz test powstrzymywać przed no, mocnymi działaniami politycznymi, no. jak długo one są polityczne jak długo też... Na tych sztandarach, um, na przykład uważam, że też te, um, um, skuteczność tych protestów w obronie telewizji trwam, Polega też na tym, że nie były to tylko protesty w obronie telewizji trwam, tylko, że były to protesty wolności słowa i że no to my stoimy po stronie Wolności demokracji. i demokracji tak będziemy tam tych przekonywać. I wtedy myślę. Natomiast na ile teraz ta władza tutejsza, czy teraz nie mówiąc o interwencji zewnętrznych, na ile ona o, będzie skłonna hmm, no, zrezygnować z jakichś o, no, aktów bardzo tak niebezpiecznych, do tego to tego, tego nie wiem. No to, to oczywiście można, można się tutaj mieć pewne podejrzenia, i też rzeczywiście 11 listopada jest trochę niepokojący. Dziękuję. Panie profesorze, jak się wrócić do tej analizy przeszłości, bo że tam to w tej wypowiedzi ostatniej wspomniałeś o wolnych związkach zawodowych i o zawodowy, walce bez przemocy, ale właśnie w inny, inny, zupełnie innym tonie. Zestawię się Solidarność, tą Polską naszą z 80. roku, e, e, z, no, jakby z rewolucją francuską, prawda? W sensie, rewolucja jest tym wzorem matką, tak? Mamy tylko takim tak, taki nowym utrzymaniem dawnej rewolucji, ale właśnie przecież jest fundamentalna różnica. Rewolucja francuska to był krwawy terror. Do dzisiaj państwo francuskie broni tego terroru, broni tradycji. Y, przemocy, tradycji y, eliminacji y, rasy królów, jak to, y, to mówię. E, bo bez, bez tego twardego terror, y, terroru nie byłoby możliwe zwycięstwo ludu. No, y, czy, czy nie sądzi Pan, że jednak być może klęska y, ruchu solidarnego polega na tym, że Została złapana za słowo, doprowadzona do stołu, i tam skonsumowana razem w przystawkach, razem z tą wódką popita prawda? I, i, I się w ten sposób wszystko No, jak wiemy, mmm, największy polski pisarz Jan Jarosław. Marek, Jarosław Marek Rymkiewicz uważa, że no, jesteśmy narodem zbyt łagodnym w, w pewnych sytuacjach i mm, gdzieś tam u podłoża tej, tego mm, no, nowoczesnej Polski zabrakło tego aktu fundującego, tak, no ale ja myślę, że no niekoniecznie, nie tak, ja z jednym się z Panem zgodził, jak się czyta też te rzeczy dotyczące właśnie solidarności, tam jest bardzo często y, mówi się, o, że nie chodzi o walkę z kimkolwiek, tak, Podkreśla, znaczy ten, ta idea, ja o tym tutaj nie mówiłem, ale ta idea solidarności też bardzo często takie przy, w taki solidaryzm, który no, wykluczał się nie, nie, nie walczymy, nie, w gruncie rzeczy nie walczymy y, też z tymi y, z władzą, prawda, nie walczymy z komunistami. I ja bym powiedział, bardzo często jest właśnie ten, ta, ta idea dialogu, która tam jest, jest taka prze... No, przesłodzone, ja bym powiedział. prawda? i w tym sensie oczywiście jakoś można, na no, tym trzeba by było się krytycznie zastanowić, że okrągły stół przecież jakoś oczywiście wyrasta, z, jest czymś innym niż transformacją, ale jakoś ma mocowanie w tych poprzednich ideach. On inaczej ustawia, inaczej segreguje, inaczej tworzy z nich pewną syntezę, ale to właśnie to porozumienie jak Polak z Polakiem tak? No to się musimy jakoś ze sobą potem porozumieć. Ja bym powiedział tak, że. Między tymi biegunami, takim wybaczająco wszystko dialogiem, a terrorem, którego byśmy nie chcieli, prawda? Wbrew temu też, co mówi No jeszcze przy tej insurekcji warszawskiej, no mo może, no, ale portrety może byśmy mogli już zawiesić, prawda? Portrety, tak. No Może ludzi nie, portrety może symbolicznie moglibyśmy zawiesić. To między, między tym dialogiem a, a, a teatron, czy ak aktami, no walką, prawda? Wal walką, której rzeczywiście no, wtedy też nie było na to warunków. No istnieje coś takiego, właśnie istnieje Yeah. <sighs> No, e, polityczność w tym sensie w ramach demon czy tam mówi się agonalność, prawda? To znaczy, że w ramach e, nie, to nie jest taki dialog, że my tu musimy dojść do porozumienia. To jest dialog walka, prawda? Znaczy my słowem również walczymy. No to, to był rzeczywiście realny spór. Jest bardzo ciekawe takie e, właśnie ta homilia, którą cytowałem Jana Pawła II, bo on tam w momencie mówi tak, tak, solidarność, solidarność nie może, e, walka nie może być przed Solidarnością, to jest 87 rok i on jakby ostrzega cały czas, bo Kościół ostrzega bał się polaryzacji w Polsce. Ale w pewnym momencie dodaje od siebie, no tak, ale to też musi być walka, bo to musi, tylko musi być walka ze złem, a nie z ludźmi. Otóż no istnieje coś takiego jak walka polityczna, środkami pokojowymi i o tej walce zapomniano, to znaczy przy okrągłym stronie zapomniano, że tamci są przeciwnikiem że są przeciwnikiem, którego trzeba pokonać, no niekoniecznie, tak jak mówi Jan Marek, Jarosław Marek-Rymkiewicz, tak? no portrety można by było zawiesić, no, tego, tak? ale, ale to jest przeciwnik, tylko od razu, prawda, od tego, no właśnie z tego ducha dialogu, prawda, w, w wynikły te objęcia. I podobnie jest dzisiaj, to znaczy, no ta rekonstytucja polityczności nie znaczy, że zresztą bardzo często też te wszystkie takie wezwania, no jest taki kicz, prawda, kicz pojednania, kicz to jest w ogóle taka no, nowomowa naszej epoki, prawda, który zaciera wszelkie różnice, która obezwładnia. Na przykład, no nie wiem, właśnie w relacjach Polsko, niemieckich jak się mówi, jak ktoś krytykuje, to jest przeciwko pojednaniu, prawda? No nie, wtedy nie mo można tak samo, tutaj to, to, ta idea pojednania i solidarności, mówiono, no, w związku z tym przebaczeniem i o tym zawieszenie odpowiedzialności. No więc to jest to, co moim zdaniem jest pośrednie, to znaczy e, i w tym sensie, myślę, że w tym WZZ ach tak, i wcześniej, no to jednak istniało to poczucie e, no to jest, to jest wróg, tak? Wrók, którego zwalczamy. O, to jest przeciwnik, którego zwalczamy nie, nie, nie, nie, nie przemocą, prawda, ale, no, ale, ale słowem, działaniem politycznym. No i myślę, że dzisiaj też to sobie powinniśmy powiedzieć. To nie, nie, nie jest tak, że nie ma przeciwników, tak? że się. Że się wszyscy nie, no są ci ludzie, którzy mają inną wizję Polski, zrobią wszystko, żeby. No, czy, czy, czy, czy może nie Polski, prawda? Żeby ją zrealizować, może nie Polski. A my mamy, możemy się różnić, oczywiście też w tym, ten, ten dialog, znaczy to jest szeroka bardzo formuła, ale są takie, jak ktoś mówi, że Polska to nienormalność. I w związku z tym uważa, że normalność to jest nie Polska, prawda? No to, to, tutaj, to, to tutaj właśnie jest ktoś kto jest naszym przeciwnikiem politycznym, a, a nie no tak, a jeszcze jak do tego dojdzie zamiłowanie do napojów wyskokowych, no to już w ogóle jest niedobrze. I do polowania. I do polowania. Dzień dobry. Takie pytanie, które jakby do Pana Krzysztofa Myszkowskiego pytania. Niejako e, w latach 90. E, ja zaczęłam świadomie postrzegać e, polityczną rzeczywistość, przez to, że po prostu wchodziłam w dorosłe życie. E, I mam takie pytanie, bo wydaje mi się, że doszło do pewnego mechanizmu, i, I czy to słusznie rozumiem, bo pamiętam to bardzo dobrze, jak e, z tej idei Solidarności, o którą z, przemieniono ją w taki rodzaj skansenu, e, Solidarność jako tylko e, historię, coś co było wtedy potrzebne, odbierając jej właśnie tą, e, tą część, o, której, o którą prosił e, Jan Paweł II, a którą z pewnością jako też yy, wybitny myśliciel, zorientował się, że się dzieje, czyli, że pozba pozbawiono jej yy, tej solidarności, którą niekoniecznie tej, którą z rewolucją francuską yy, yy, ko yy, się kojarzy, ale tą solidarność, która jest budowana na katolickich wartościach, a która, tak nie mamy, yy, czytam, yy, i relacje, jak rozmawiam z ludźmi solidarności, oni wtedy odczuwali tą solidarność, kto, to, o której mówi Jan Paweł II, którą przypomina z Pisma Świętego, czyli na no, brzemiona brzemionanoście, a o której, której jeszcze potem przypomniał, tak? bo ta solidarność się przestała i tam w tym przemówieniu z 1999 roku mówi o, o miłości, prawda, że ta solidarność nie może być, że wolność bez solidarności, a solidarność bez miłości. I, takie ma właśnie pytanie. Mam wrażenie, że ten mechanizm odczepienia Solidarności jako historycznego wydarzenia, jako związku od wartości, żeby nie... Pamiętam to, że my musimy teraz się dorabiać, teraz już możemy to odsunąć, te wartości i tak dalej, teraz będziemy się, wyśc się na wyścigi e, lepiej kształtować i, i tak dalej. No, to jest w ogóle ciekawe, bo to też o tym pan tutaj pan Krzysztof Wyszkowski mówił, to znaczy jak nastąpiła ta transformacja w myślenia, w, w odejście od tych, od idei Solidarności, no, która miała właśnie coś takiego, no, że to po pierwsze to był taki wielki ruch y, spontaniczny, właśnie miał to, zagrało się tam i to, to poczucie takiego współuczestnictwa, prawda, i nagle zaczynają się jakby, y, ale to się pewnie zaczyna już gdzieś tak w stanie wojennym, gdzieś w połowie lat 80., tak, zaczynają, są takie różne mm, opisy, tak, Zaczynają na przykład inne lektury dominować. Pojawiają się środowiska opozycyjne, które są strasznie bardzo krytyczne wobec, wobec Solidarności tych 16 miesięcy i w ogóle tej, tej, te, tych idei politycznych. Tak? No to na, na przykład właśnie do, do tych środowisk, na pewno gdańscy liberałowie tak samo, ale no w jakimś sensie też o, krakowska grupa, która mówi też, na przykład oni mówią też no, prawda, właśnie na czym polega normalność. Normalność to przede wszystkim jest y, tą, tą drogą do o, do, do normalności jest ekonomia. A co to jest ekonomia? Ekonomia to jest wolny rynek, a nie żadna e, idea samorządzenia się, a nie prawda, jakieś re, tutaj mrzonki o współczesnictwie, tak? Że wszyscy zaczynają to o, czytać Friedmana i von Hayka. I, e, no, zmienia się, a, a potem jest jeszcze jeden jeszcze element, o którym tutaj pani mówi. To znaczy, m, przecież na początku tej polskiej transformacji istnieje te, takie właśnie to hasło, dość eksperymentów, tak? My tu nie będziemy eksperymentować, to już jakby rozwiązanie jest dane. A gdzie to jest rozwiązanie? To jest zresztą, a to jest zachód, prawda? Tylko ten zachód to też nie był dla nas e, realność. Za, nikt nie jeździł, żeby się dowiedzieć, jak... E, no nie wiem, jak ubezpieczenie jest zorganizowane w Niemczech, prawda? Tylko ten Zachód to były głównie bardzo toporne, ogólne idee makroekonomiczne i, ide no, i teorie, prawda, a nie rzeczywistość, prawda, i to nawet nie rzeczywistość europej, nie, nie, nie idee europejskie, tylko głównie amerykańskie. I teraz z Janem Pawłem II to myślę, że on po prostu oczekiwał od nas czegoś innego, tak? Znaczy on oczekiwał od Polaków wiele, to znaczy wiele w tym sensie, że tu miało tak jak zresztą patrzono na Solidarność i na to, co się działo w Polsce przez, przez, przez, przez no chyba do 1989 roku, że tutaj coś się mm, pojawi takiego, no, co nie będzie anty, antyzachodnie, ale ten Zachód ulepszy, prawda? Uczyni lepszym. Tutaj coś my, my, my, my zrobimy, to będzie jakiś projekt cywilizacyjny, wielki, prawda? Że my tej Solidarności dodamy im. A tutaj, jak się mówiło, bez eksperymentów, to znaczy, że wszystko już jest przyjemne. My będziemy tacy jak oni. Też nie jesteśmy tacy jak Zachód, prawda? Bo jesteśmy tym właśnie krajem takiego trochę dzikiego kapitalizmu, no, w którym, w którym no, różne rzeczy, nie tylko ten pociąg, ale różne inne rzeczy są, są, są, są możliwe, jak wiadomo. Więc w i w tym sensie myśmy tego oczekiwania nie spełnili. Też jak się czyta encyklik Jana pa Jan Paweł II, był niezwykle krytyczny, jeżeli chodzi... Znaczy niezwykle. No, doceniał to, co się stało na Zachodzie, ale uważał, że pewne rzeczy też w dziedzinie ekonomii, w dziedzinie społecznej, jako polityk, są nie tylko, nie tylko moralne nie, tylko, nie chodzi tylko o cywilizację śmierci, o której, tylko prawda, o, ety, o, o, o społeczne urządzenie Zachodu. Był, był krytyczny i oczekiwał od nas, jakby, no, że, że, że tak, że podejmiemy inne, inne zadania, ale. Jak napisali młodzi ludzie w tygodniku, w miesięczniku, Presję przed paru laty, zabiliśmy proroka, to znaczy nie, nie chcieliśmy go słuchać, nikt nie chciał go słuchać w tym sensie, to było za trudne. Ja bym powiedział, tak, teraz jeżeli wracamy jeszcze, że mogę dokończyć, to do prezydentury Lecha Kaczyńskiego. I no to też to na tym polega, no, czym się Lech Kaczyński różnił od innych prezydentów, których mieliśmy, poza tym, że przeszłość, nie miał, miał przeszłość miał jasną i niezagmatwaną powiedzmy tak, prawda? No tym, że on i, i, że on od czegoś od nas wymagał. To znaczy chciałbym, żebyśmy, żebyśmy byli trochę, to w ogóle jest tak, prawda, że, że tak, tak jak dzisiaj mówimy, że jak gdyby opozycja, opozycyjna partia PiS doszła do władzy, no to, to chcemy coś zrobić więcej. Ja myślę, że po to człowiek jest w polityce, żeby zrobić, żeby coś właśnie do tamtego nawiązać, prawda, Zro, no, zrobić tym, ten kraj, przynajmniej ja bym chciał, żeby było, przynajmniej było tak, jak no, czasami jest w Niemczech, jak tam swoich studentów i mówię, tam czytam jakieś Rolls, jakieś tam innych myśli i pytam, no ale czy uważacie, że Niemcy to jest dobrze urządzony kraj? I oni mówią, no tak, w zasadzie jest to dobrze urządzony, sprawiedliwy kraj. No, ja bym chciał, żeby tak młodzi ludzie, żeby tak, żebyśmy mieli, oczywiście będą, wiadomo, że to nie będzie idła, i, i, i, ale to jest minimum. A maksimum to jest, żeby to był taki przyzwoity kraj, że on coś daje też, że, na przykład daje też tej Europie. Czy temu zachodowi. No, dlatego to się, to się oczywiście nie spełniło. Ja bym powiedział niestety, Polacy nie lubią wymagających ludzi. Tak? To znaczy, papież Jan Paweł II w tym momencie przestał. Przestał na, na Zachodzie, było mu trudno, ale też i w Polsce został przez intelektualistę, też może no, został zredukowany do kremówek, w tym momencie, kiedy, kiedy mówił, nie, nie, to praca się dopiero zaczęła. Tak? Że to, to nie jest tak, że, że my możemy coś przyjąć gotowego i wytłumaczyć coś do zrobienia w, w Europie czy w świecie. No, bo on w tym sensie był romantykiem. I podobnie było, jak się zastanawiamy, oczywiście z tą. Czy, czy Lech Kaczyński był niepopularnym prezydentem. No, to, to też jest taka tajemnica, bo jak urządzał e, parady wojskowe w Warszawie, to przychodziły tłumy i wiwatowały, a teraz mamy popularnego prezydenta, ale nigdzie się nie może pokazać, bo ludzie gwiżdżą i buczą. Więc ja nie wiem, jak się mierzy popularność, no, ale, ale niewątpliwie, no właśnie, my nie lubimy... Niestety jako społeczeństwo, a powinniśmy polubić, to znaczy a to trochę od nas zależy właśnie, takich ludzi, którzy nam stawiają jakieś zadania trudne i mówią, no zadbajmy sami o swoje bezpieczeństwo, albo no, musimy... Tak, bo, bo to, to, co Pan Profesor, to jest jakby też kolej tego, o co ja pytam, czyli że z Jana Pawła II też zrobiono właśnie tak. coś tam, co im by było wygodne. Ja się pytam właśnie o ten mechanizm, o ten właśnie, bo tamta strona też ma bardzo dużą świadomość jakby kształtowania stwierdzenia i jakoś chcą ukształtować tych Polaków, pozbawiając m.in. solidarność tej głębi. No tak, ale wie pan ja powiedział, o tak, oni rzeczywiście, tylko, że to jest jakaś oferta, no my mamy ofertę, oni mają ofertę, prawda? Jednak, no ja w tym sensie jestem republikańsko nastawiony, bo jednak uważam, że to, że to my rozstrzygamy. To znaczy, że na przykład Donald Tusk doprowadził to do apogeum, prawda? Ten brak wymogów. No na, na czym polega ta epoka, epoka ciepłej wody w kranie? No, powiedział, nic nie musicie robić. Postpolityka, prawda? Wszystko się stało, żadne... A, to, to jest... A on zrobił z tego... Żeby eksplicyte, jawnie wyartykułował to jako, jako pewną popostawę. No oczywiście teraz, no, jak idziemy do kogoś i powiemy, no ty jesteś wspaniały, nic nie musisz robić, teraz będzie ci się dobrze wiodło, a mówimy do niego, nie, musisz tutaj, prawda? Ciężko pracować, dużo ci jeszcze brakuje i tak dalej, i tak no, dalej. No ja mówię, to jest różnica między tym, od, się czy od siebie coś wymaga, czy też, no, oni, oni zostawili, oni tę Polskę, no tak udziecinnili całkowicie w ostatnich latach, ale to, to się zawsze działo. No właśnie, papież zbyt trudny, no więc e, powiem, że to jest taki miły, starszy pan, no, to, pra, prawda, zrobimy z tego e, taki infotainment, prawda, zrobimy z tego rozrywkę. Dlaczego w Polsce już w zasadzie nie ma, już naprawdę te, ani o świecie żadnych w tych, tych telewizjach publicznych, dlaczego to wszystko sprzeladza się w jakiś rodzaj, no, bardzo trywialnej zresztą rozrywki, gdzie się... No po to właśnie, że to jest, ma być życie ułatwione, żebyśmy żebyśmy nie, nie, nie, nie myśleli, no ale musimy przekonać moim zdaniem, musimy przekonać tych, tych innych um, Polaków no, że, że, że, że, że, że, że może że w ogóle warto w życiu podejmować się trudnych zadań, może warto się podjąć jako, jako Polacy, jako zbiorowość i że to może jest fajniejsze niż noszenie tego orła, prawda, to znaczy, że, no, e, tylko, że ja, ja muszę powiedzieć, bardzo często rozmawiam z młodymi ludźmi, oni ja tego nawet nie rozumieją, na przykład ktoś mówi, y, jakaś dyskusja o ekonomii, jak rozmawiam z pracownicą, mówi, Polska nic nie produkuje, żadnego towaru nie jesteśmy innowacyjni, a w zasadzie po co, a po co mamy mieć, a po co, przecież możemy, możemy kupić sobie te produkty gdzie indziej, naprawdę? No, a, a po co mamy, po, po co mamy jakby, inni wiedzą mniej więcej, inni powiedzą nam, jaka była historia Europy, a po co mamy się z nimi spierać i, i mówić nam, że było inaczej, prawda? A że, przecież oni też mają ze sobą jakieś argumenty. No to jest niestety, y, y, o, o ten sam mechanizm, to powiedziałbym, mechanizm polega na tym, że są ci, którzy interpretują, ale są też ci, którzy tę... To przyjmują po prostu jako. Zruszymy się. Potem umiera Jan Paweł II, prawda? I wszyscy, cała Polska płacze, i socjologowie i filozofowie zastanawiają się i mówią: no, może powstanie JP2, pokolenie JP2. No, ale to mija nastrój. Ginie prezydent. Krakowskie Przedmieście, nie, nie, nie zapomnę oczywiście nigdy ten. po, pogrąże po po, po, ludzie stoją. Pamiętam, stałem przy, przy trumnie takich warci i tam widziałem lud twarze ludzi, którzy tam stawali, krękali przy trumnie. Taki. No, gdzieś przyjechali z daleka i też miałem takie, takie, takie poczucie, że to może jest jakieś... Jakieś, jakieś odrodzenie, ale to niestety, ja powiedział, autentyczne emocje, ale one powinny się przerodzić w coś bardziej trwałego. Jeśli Oddamy głos pani Jelizę Piotrowskiej, zaraz w kolejności. Panie profesorze, ja mam uwagę mam taką, że w e udało się wyprowadzić tylko 20% do e, Solidarności i w zjazdach walnych było 20%. W związku z tym nie byli w stanie przejąć władzy. W związku z tym stan wojenny został wprowadzony, żeby wymienić elity Solidarności. Mówił o tym dokładnie generał Kiszczak w 1983 roku na odprawie ministrów spraw wewnętrznych wszystkich KDL Dokument można e, zdobyć w, w urzędzie Kałka. Pani Hanna Lawrence-Weiss była komisarzem wystawy w Katowicach, który odbyła się w 2013 roku i na tejże wystawie ja ten dokument widziałam. E, następna rzecz. E, wprowadzono ten stan e, wojenny, dużo ludzi wyjechało, drodze podziemia, z aresztowaniem można Następna rzecz był SOR, czyli sprawa operacyjnego rozpoznania renesans, która miała wykluczyć osoby niepokorne, czyli robiono charakterystykę osobową, kto z działaczy w Solidarności pójdzie na ugodę, a kto nie. No i to była następna przymiarka. Gorbaczow kazał robić pierdestolkę w Polsce, w 87 roku. Kiszczak i Jaruzelski byli oporni bardzo, no w końcu zrobiono rozmowę w Magdalencie w 1988 roku. I e, nie można powiedzieć, że ta Solidarność, która była w 1981 i trwała powiedzmy w podziemiu w jakichś grupkach do 1989 roku, to była. E, ta sama. Zresztą mamy inny statut, inne przywództwo, nie zgodzono się na to, co proponował Gwiazda, czyli żeby była reaktywacja, czyli zrobić kolejne balne z tych delegatów wybranych w 1981 roku. I twórcy Solidarności, którzy ich nie zdradzili, czyli powiedzmy no, środowisko Anny Walentynowicz Gwiazdu, ale w całej Polsce, w Naś również było wyeliminowane i skazane na zamilczenia. Okrągły stół zrobiono w ten sposób, że oficerowie, jak w sucie mówię, oficerowie prowadzący dogadali się z agenturą i mieliśmy okrągły stół. I do tego pomogły media i do tego pomogły, pomogła również Radio Wolna Europa, też Widzieliśmy się, że agentura pr miała dość duży wpływ. W związku z tym wszystkich niepokojów zrobiono jako oszołowów. Teraz następna rzecz. Mieliśmy z czego brać wzory, ponieważ przed wojną w II RP było 18-17 lat wolności i zbudowano, co? Zbudowano Polskę. W tej chwili zlikwidowano wszystko. I Panie Profesorze, ja uważam, że musi nastąpić w Polsce wymiana politycznych elit i mam nadzieję, że społeczeństwo się jednak konsoliduje, bo oprócz stowarzyszeń grup, grupów, grup powstają spółdzielnie, czyli coś takiego jak tworzyła Polska w okresie rozbioru, bo Polaków Kapitału też. Ja mam prośbę wielką do panów profesorów, właśnie specjalistów z, z socjologii, żeby nie tylko myśleć i popisywać to, co było, ale myśleć też nad wskazówkami, co powinniśmy jako Polacy robić w tej chwili. Przewodniczący Prawo i Sprawiedliwości w Panie Profesorze, jak mówię dalej do Stytutu pytania, które zadawał Michał Stróżyk, bo mm, załóżmy, że ta władza oczywiście łatwo y, nie odda władzy i będzie robiła wszystko, żeby zostać w dalszym ciągu bezkarną, bo to już tego jak się możemy oceniać obecne rządy, ale jak, co Pan sądzi o tym, że y, po 8 latach wyniszczającej gospodarczo polityki Donalda Polska i tego rządu zakładając pełną kadencję drugą, co Pan sądzi o możliwości ewentualnie zawarcia rodzaju umowy społecznej, podobnie jak to się stało kilkadziesiąt lat temu w Irlandii, co było takim początkiem rozwoju i wzrostu gospodarczego w Irlandii? I jak ocenia Pan szansę na stworzenie takiej umowy społecznej, zawarcie takiej umowy społecznej w tych niesprzyjających pseudolitach, które dzisiaj mamy w Polsce, I już nie mówię o elicji rundowej, ale o mediach, o całym otoczeniu, w tym intelektualnym polskich uczelni? Dlatego też uważam, że to też jest gra na wyniszczanie związków zawodowych, pośmieszanie, deprecjonowanie, obniżanie ich wartości, żeby ten naturalny partner społeczny ewentualnej takiej umowy po prostu ze sceny zniknął. I to jest też groźne w tym wymiarze niszczenia związków zawodowych, z jakimi z tak mamy czas do czynienia w miesiącach. I oczywiście też jeszcze mamy w niesprzyjające takiej, takiej umowie społecznej to otoczenie zewnętrzne. Polska w przypadku wygranej Jarosława Kaczyńskiego i europejskiej nie należy do Europejskiej Partii Ludowej podobnie jak Fidesz Orbana, dlatego też Orbana, moim zdaniem, traktuje się dzisiaj nawet w Parlamencie europejskim nieco ulgowo. My na, taką, na takie traktowanie liczyć oczywiście nie będziemy mogli. Te wszystkie medialne zewnętrzne manipulacje, o których Pan Profesor mówił, czyli FAS, w Times, w ubiegłym tygodniu artykuł y, manipulowany zresztą potem przez Gazetę Wyborczą w New York Times. Ja przypomnę Państwu, że dziennikarz Gazety Wyborczej opublikował artykuł w New York Times, a potem Gazeta Wyborcza powoływała się na ten artykuł, opluwając PIN y, tutaj w Polsce. To jest taka typowa manipulacja. Ale jeszcze raz mówię, jak Pan, okiem, socjologa, taką możliwość i szansę zawarcia takiej umowy społecznej i czy taka umowa społeczna może być e, z sukcesem wprowadzona w Polsce po przejęciu e, władzy przez suwerenny rząd. Dziękuję. Czy mam odpowiadać już tak? Czy, może do tego, co pani Chmielowska powiedziała, chciałem się odnieść. No, wie pani, ja oczywiście no, Dzisiaj wiemy, ja mówiłem tutaj o ideach no, normatywnych, tak? to znaczy o pewnych ideałach w zasadzie. Prawda? Gdzieś e, jaki ten ruch o, ze sobą niósł, jakoś musiałem rekonstruować je. No, można też te, e, zrekonstruować tak, te różne idee, no, które nie wiem, uzasadniały, legitymizowały prawda? ten po porządek potem e, Hmm, których się kształtował na początku lat 90. Natomiast pani mówi o czymś, oczywiście o czymś innym, na jakby na innym, innym, innym płaszczyźnie. No, dzisiaj wiemy znacznie więcej, no, dzięki pracy history historyków, dzięki temu właśnie, co pan Krzysztof Wyszkowski, no, z, z, nasz obraz przeszłości się zmienił, tej tak powiem, realnej, konkretnej, tego realnego, konkretnego hmm. procesu. I też wiemy, o w sposób może też do, dokładniejszy niż. Bo przecież byli tacy um, socjologowie przed Jadwiga Staniski, już bardzo wcześniej mówi o tym, że zmien, o, o kontrolowanej zmianie, prawda? Jak on bardzo ona była kontrolowana um, w, w, w, w Polsce. Więc tutaj na, na, należałoby się, moż, można się zgodzić. Ja tylko muszę powiedzieć, że trochę zawsze mnie m, w tego rodzaju analizie. M, Ponieważ no, takimi rzeczami ze Zruszoną znaką koledzy, jak Andrzej Zybertowicz i tak dalej, zawsze. Ja bronię też um, um, znaczy, że, że, że tego rodzaju analiza po pierwsze tak, znaczy skłania do pewnego takiego pasywizmu i imposybilizmu. Um, to na przykład mnie uderzyło, ostatnio też jeździłem po, po Stanach, Zjednoczonych, miałem spotkanie z Polonią i tam właśnie bardzo często także ludzie wstały mówią, my tu nic nie możemy, bo tu jakieś potężne siły tam działają, i to była grupa Bilderberg i tam, prawda? E, e, I bardzo często tego rodzaju trafny opis, prawda? Bo to też e, tak służy do, do, do, do zniesienia odpowiedzialności z siebie, prawda? Bo no bo ostatecznie właśnie są tam, tam ktoś, wielki stratek już ułożył, rozdał karty, y, infiltrował nas, nie byliśmy w stanie... No, otóż to tak jest. No, czy są takie mechanizmy, ale na szczęście nigdy nie są do końca. Tak? Na szczęście te rzeczy, o których ja mówiłem, to się wydają całkowicie idealistyczne. No, ludzie chcą mieć poczucie dobra i piękna i słuszności. i Te idee odgrywają też jakąś rolę. Prawda? Więc do tego, tego by, bym, bym wzywał. To znaczy, że to nie jest też tak, można powiedzieć, no, no dobrze, tam wtedy. O, oczywiście, tak tak z kolegami by jakoś budowa być może podnieśli jakiś sukces prawda, w tej transformacji. Ale ostatecznie no, ostatecznie to my mieliśmy te głosy, szliśmy do wyborów, prawda? Ostatecznie wysłuchaliśmy tego jak Gwiazdy, ostatecznie ci ludzie też popełniali różne, różne błędy. Ja się tak czasami zastanawiam, no muszę to po po powiedzieć, ale zastanawiam się, no, czy nie było też tak w tej Solidarności, że gdzieś te zaczątki jednak wcześniej były tego zła, tak? no na przykład... No, no, no na przykład, tak, na przykład, że gdyby było, nie, ja mówię, ale też gdyby, i jasno mówiąc, że wtedy, kiedy e, dla większości, dla mnie jakiegoś szeregowego członka, tak, Solidarności z Uniwersytetu Warszawskiego, to był wielki przywódca, ale już byli ludzie, którzy wiedzieli, że być może prawda jest trudniejsza i być może tę trudniejszą prawdę wtedy już należało powiedzieć, tak. Bo to, no, to, jest, to jest coś takiego, że my wtedy... No ale właśnie, ale to się... No być może, być może też jest tak, że, że nie przyjmowano tego, prawda? Wszyscy słyszeliśmy rozmowę naszego przywódcy z bratem, ale nie chcieliśmy wierzyć, że to jest możliwe, tak? No i tak dalej. Ja, ja, ja tylko chciałem powiedzieć, ale to potwierdza moje wrażenie, że po prostu nie jest tak łatwo ludźmi manipulować. I Teraz jest od, oczywiście też tak, tak, Na pewno ta zmiana była kontrolowana. Myślę, że dzisiaj, te, teraz no, chciałem nawiązać do, do drugiego pytania, ta władza zrobi wszystko, żeby ta była nieszkodliwa, jak najbardziej krótkotrwała, i żeby wszystko, żeby, no, żeby wszystko zostało po staremu, tak? I że. Um, a jeżeli by by zajęło zmiany, żeby te zmiany były czysto retoryczne i tak dalej. Ja nie wiem, nie, nie studiowałem tego dokładnie, nie analizowałem tego przypadku, e, e, przypadku irlandzkiego, ale wiem jedno, to znaczy i to też jest wynik tych doświadczeń 2005-2007, że w gruncie rzeczy, nawet najbardziej zdeterminowana, zwarta i kompetentna i może już teraz bardziej dojrzała ekipa polityczna, której dojdzie do władzy, nic w Polsce sama nie zrobi. Nic w Polsce, żaden rząd bez poparcia społecznego nic nie zrobi. Tak? Dla, dlatego znaczy, ja dlatego mówię, że o potrzebie solidarności, że, że w gruncie rzeczy potrzeba, nie wiem czy w formie tej ruchu, prawda? W tym sensie rzeczywiście polskie społeczeństwo, pewnie jakieś robienie, muszą być partnerami, partnerami spo, społecznymi i to w sytuacji, która wcale nie będzie no, taką sytuacją, Ła łatwo, bo pewnie znaczna część tych nowych wyborców, nowych sympatyków PISU, no to oczekuje, prawda, że natychmiast kryzys zaniknie, deficyt okazuje, okaże się złudzeniem i tak dalej, i tak dalej. No i wtedy myślę, że ja nie wiem, jakie to byłyby podmioty, z którymi można by. Na ile polskie społeczeństwo jest tak zorganizowane, właśnie musi być zorganizowane, bo musi być partner społeczny, będzie na pewno solidarność, na pewno jakieś. Czy jest na tyle zorganizowany, czy jest na tyle zdecydowane, żeby, żeby takie zmiany poprzeć, tak jak nie wiem, społeczeństwo węgierskie? popiera zmiany Orbana. I przecież to na tym polega, że jak tam jadą te z Europy i organizują demonstracje, no to przychodzą inni, trzy razy liczniejsi i mówią nie, tu są Węgry, to my chcemy, prawda? No bo ostatecznie, jeszcze wracam do tego, co pan Stróżek mówił ostatecznie jednak ta Europa liczy się z legitymizacją demokratyczną. Tak? Można powiedzieć, owszem, tam lekceważenie praw większości, ale nie może, nie może zlekceważyć, jeżeli to jest rzeczywiście większość i znowu, no, będzie się robić wszystko oczywiście, żeby tę większość o, o, o rozbić, no i niestety wiemy, że trwają zawsze, pojawiają się jakieś konkurencyjne, różne projekty i tak dalej, i tak dalej, tak. Dziękuję. Dziękuję Panie Profesorze za, ten, za przywracanie Solidarności, tych wartości, które myśmy ze sobą nieśli. Krystyna Rokniewicz-Misach z Australii, działaczka Solidarności z tej ziemi dańskiej. Panie Profesorze, obserwuję sytuację w Polsce i niepokoi mnie jedna rzecz. Właściwie dwie sprawy. Dług, który jest horygnalny, w zasadzie się ma jeszcze nie tak do końca, nie jest takim do końca złem, jakim złem jest prawo, które stanowione teraz przez te ostatnie 6 lat, które w zasadzie będzie bardzo trudno odkręcić. I to, to będzie głównym, właściwie głównym powodem, długotrwałego wychodzenia z tej zapaści, która jest w tej chwili. Poza tym niepokoi mnie jeszcze jedna sprawa. 11 listopada. Możliwość prowokacji. Do prowokacji właściwie cały czas nawet jest po prostu prowokowany. Natomiast zmiana na wniosek prezydenta Polski zmiana z, y, ustawy o stanie wojennym, wprowadzone nowe zapisy. Jednocześnie, bodajże miesiąc temu, podpisana y, ustawa o możliwości wprowadzenia obcych sił w przypadku y, demonstracji zamieszek w Polsce. Bardzo źle rokuje, jeżeli chodzi o 11 listopada i konferencja globalna tutaj w Warszawie, która się ma odbyć. I jeszcze jedna sprawa Panie Profesorze. Zdecydowanie protestuję, ażeby pierwszy okres, pierwszej Solidarności nazywać karnawałem. Jaki to był karnawał? To wiemy my, który od, odkrywamy dokumenty swoje w IPN-ie. straszenie ludzi. O tym, o tym wiedzą wszyscy ci, którzy w Solidarności działali. I dlatego zdecydowanie protestuję. Nazwanie tego karnawałem Solidarności. Dziękuję. Um, no Ma Pani rację, mówiąc o tych zagrożeniach, powiedziałbym, że to trochę zależy oczywiście od wyników wyborów. Najgorsza, znaczy, najgorsza możliwość, która może nam się zdarzyć, to rządy PO i SLD. Tak? Nie można tego wykluczyć, koalicyjne w zasadzie ciągłość. Ale jest jeszcze inna gorsza, to, to też nie, nie, niezbyt dobra możliwość, to znaczy taka możliwość takiego braku rozstrzygnięcia, remisu jakiegoś, prawda? Władza, która będzie zbyt słaba, żeby może, mogła dokonać rzeczywiście jakichś energicznych pociągów. I oczywiście tego nie wiemy jeszcze, ja po prostu mam nadzieję, że no to jest zazwyczaj ten okres takiego właśnie jakiegoś, no nie wiem, takiej właśnie tuskowej bie bierności, jakiegoś takiego zaczadzenia czy, czy, czy no właśnie tego zdziecinnienia, tego życia ułatwionego, że, że to, ponieważ to jednak przynosi y i wyraźnie to widać, no, y efekty tego są y y bardzo negatywne i ludziom się troszeczkę polepszyło, jak to chwil twierdzi, no wtedy, kiedy im się jednak lepiej żyje, czy łatwiej a potem przychodzi pogorszenie, no wtedy są skłonni do no, bardziej radykalnych wystąpień. Więc ja mam nadzieję, że no, że, że, ale to trochę na, naprawdę jednak wy, wy, wy, wymaga pracy, tak? Tak? pracy nas, nas wszystkich nad A Znaczy, że to społeczeństwo m, zadecyduje no, w sposób e, e, taki jasny, jednoznaczny. Natomiast jeżeli chodzi znowu o tę o to, o to, obawę, hmm. bo to się powtarza te o prowokację, to ja bym powiedział tak, że jednak no to, to musi być coś więcej, niż zwykłe zamieszki. Tak? Takie zamieszki w Niemczech, 1 maja zawsze się tam tłuką lewacy z, z nielewakami. Każdego Sylwestra w Hamburgu i tak dalej. No, na, na ulicach Zachodu zdarzają się takie rzeczy, prawda? Żeby dokonać czegoś takiego, to znaczy że, rzeczywiście zawieszenia praw konstytucyjnych, to o czym mówimy, no to, to co my myślimy, jakieś taki inny wariant sta, stanu wojennego w, w, w naszej epoce, no to musiałoby się w Polsce zdarzyć no, coś znacznie bardziej spektakularnego, poważnego, żeby to można było no tak powiem, ulegitymizować, tak? to czego Polsce nie życzę i czego myślę, że na szczęście chyba nie ma do, do tego warunków. Znaczy, nie, nie jest tak, że, że, że, że, że udałoby się aż tak czy, czy sprowokować, no, prawda? To co udaje się najmniej to bójka <grywka> z paroma. Yy. Znaczy, to jest kopsucie ogólnej opinii, prawda? I takiej wzmocnienia takiej kanonady słownej. Natomiast no, to oczywiście nie. Nie, us nie, nie usprawiedliwia tego rodzaju działania, których my mamy, możemy mieć tutaj podejrzenie, że, ten, że ci ludzie się tak boją odpowiedzialności, że gotowi są właśnie, nie wiem, y zawiesić konstytucję, prawda, nasze uprawnienia, odwołać się do jakiejś Solidarności, właśnie znowu Solidarności z, z zewnątrz, prawda, To naprawdę musiałoby się stać e, o coś e, wie, wie, wie, większego i no, ma, ma, mam nadzieję po tym, ja bym chciał tak, Myśmy w ogóle inaczej. Ja pamiętam, że w czasach tej pierwszej Solidarności, którą nie nazywamy Karnowalem, to było też tak, że jak przyjeżdżają tutaj ludzie z zagranicy, to zawsze pytali, co się nie boicie, a nie boicie, że oni wejdą. Tak? Czy nie, nie, nie. No, cały czas była ta obawa, przed, przed że to jednak skończy się jakąś krwawą interwencją mm -hmm. tak? Rosji. I wtedy pamiętam, że odpowiedź była taka, no, że, no, że tego rodzaju myślenie paraliżuje, tak? Znaczy, trzeba brać pod uwagę, ono pa paraliżuje, no. e, Nie, nie będzie żadnej takiej prowokacji, proszę Państwa, nie oddadzą władzę, nie, no, skończą przed sądem, posadzimy ich przed sądem, odpowiedzą. z nas jakby też z różnymi pytaniami, intencjami przyszło na to spotkanie. Jest też tak, że na pewno jesteśmy my dla Pana też materiałem badawczym, ale też to, co Pan powiedział, a powiedział Pan, że na tym spotkaniu mówił o pewnego rodzaju ideach, ideach, gdzie dla nas żyjących w tym świecie, często te idee stają się tylko marzeniami, niespełnionymi planami, marzeniami, tu w tym momencie, tak jak Pani zaprotestowała, ja sobie myślę tak, ile razy mówimy o naszych porażkach, to się śmiejemy. Dlaczego tak reagujemy, że się śmiejemy z tego, że mamy Tuska, taką a władzę, że popełniliśmy tyle błędów, albo nawet o nich nie mówimy? Reagujemy śmiechem. Dlatego moje pytanie, to jest ciągłość do tej Pani, która mówiła, Pan też wspominał Jana Pawła II jako romantyka, jest tak, że Jan Paweł II, skrzydła człowieka jest nie tylko wiara, ale rozum. To są dwa skrzydła, dlatego moje pytanie będzie bardzo konkretne i właściwie ja wyjdę z jednym pana zdaniem, które sobie zapamiętałam. Solidarność jako cecha systemu została uznana za anachroniczną. Dlaczego wyjdę z tym zdaniem? Ponieważ podstawą Solidarności, jej źródłem jest wrażliwość której obecnie, którą obecnie kojarzy się jako z lub nienormalnością. Ja, człowiek Kościoła, też wiele z nas osób ochrzczonych, jakby może zostawmy wiary w tym momencie, a zajmijmy się właśnie rozumowymi podstawami ku temu, co zrobić, żeby było nam życie lepiej tutaj u nas w Polsce. I do Pana jest pytanie bo mówi, mówił Pan o historii Solidarności. Wszyscy jakby oglądamy się do tyłu i wspominamy. Proszę nam powiedzieć, Pan, człowiek Zachodu, jak budować przyszłość w oparciu o racjonalne i dobre zachodnie wzorce? To jest też tak, że poza tym wątkiem historycznym, o którym Pan mówił, i tu też był wspominany, jest wątek polityczny, i to, z czego się Wiele razy, że tak powiem, te osoby, które miały dobre intencje, nieraz nas zwodziły, wiele się działo rzeczy niedobrych, wiele osób już tego ma dosyć i myśli sobie tak, może rzeczywiście lepiej wyjechać, bo my jesteśmy jacyś dziwni. Dziękuję Panu Profesorowi za wsparcie. No, ja chciałem powiedzieć, no pani, pani jedną rzecz powiedziała, bardzo taką ciekawą tutaj trafną, o tym, o, że się śmiejemy z różnych rzeczy, a powinniśmy je traktować poważnie. Taka jest, rzeczywiście jest taka uderzająca, czasami zostanie się nad różnicami polsko-niemieckimi, no to właśnie jest uderzające, że Niemcy są takim narodem poważnym, tak? Że traktują, nawet nie wiedziałem, że ostatnio czytałem znowu tam zajrzałem do Fichtego Rednandi i Deutsche Nacjon. I on tak rzeczywiście charakteryzuje mówi, co czym się Niemcy charakteryzują taką i taką dogłębnością i powagą. Prawda? Oczywiście to jest trochę męcząca, że wiem, cecha, być traktowanie wszystkiego poważnie. No, a my mamy skłonność, rzeczywiście mamy skłonność. Co, co jest wielką zaletą, bo to, to jest zaleta naszego języka, trochę do zabawy słownej, do, e, do pewnej niefrasobliwości, e, do emocjonalności. No i, i to jest oczywiście jakiś stereotyp, jakieś uproszczenie, ale w tym stereotypie rzeczywiście coś tak jest i pa, parę lat temu nawet tacy dwaj koledzy się nie zgadzam zupełnie, jeżeli chodzi o stosunki niemieckie, ale oni napisały takie podręcznik, jak rozmawiać z Niemcami i powiedzieli jak akurat to mi się wydawało trafne, to ja nie żartujmy sobie na samym początku. Bo my często, jak do tego, to tak lekko z taką dezynwolturą tak się trochę odnosimy, ta, nawet do rzeczy, które nam są bardzo bliskie. One są dla nas bardzo wartościowe, tak? A oni traktują poważnie. I ja myślę, że Pani, pani ma rację, to znaczy ja bym chciał, bo, te, bo to tak powiem, można powiedzieć, no tak, te idee to taka, taka, taka naiwność. Tak? No i właśnie temu się przeciwstawia trochę taka, taka ta inna narracja, która pokazuje, no nie, ale tam przecież my jesteśmy ten, kto wierzy w dobro, w piękno, w te różne inne rzeczy. No tak wróćmy, że ten Jan Paweł II też taki był naiwny trochę, nie? znaczy on akurat jeszcze z racji swojego urzędu był go gotowy, no, ale jak może profesor socjologii być taki naiwny, albo jak ktoś może być inny jeszcze, człowiek w życiu codziennym może być na, na, naiwny. Ale ja bym powiedział traktowanie poważnie tych, tych, tych, tych, tych, tych, tych zasad, prawda? Ty, tych zasad zresztą, i, i tych wartości, to jednak znaczy to, to, to, to zmienia. Teraz pani w związku z tym ta naiwna wiara. Ta naiwna wiara, a przecież te, ta solidarności to, była, to były te emocje, prawda? To było coś takiego, że właśnie ci ludzie mieli takie poczucie. No, nawet jak to nie było takie zbyt budujące, że się kłócili godzinami, prawda, coś nie posuwało. No, ale właśnie, że uczestniczy się w czymś wielkim, że to prawda, coś się dokonało. I że tego, te, tego w zasadzie po, po 89 w, pol, w Polsce nie ma, prawda? że zabrakło tego takiego dążenia, jakieś taki z, z, z, z, z, z, no nie wiem, trochę zbiorowego. Zbiorowego uniesienia, prawda? Czy zbior... Więc to jest jakby jedna rzecz. Druga to, pani mówi o tych racjonalności. Wie pani to jest trudno, to z tym, czy człowiek zachodu, Konrad, kiedyś napisał taką słynną w, w, w oczach człowieka zachodu, prawda? Jak widzi zachód Rosjanina okiem rzekomo Szwajcara. Ale ja bym powiedział tak. Jeżeli chodzi o tą receptę, to ja, to ja bym powiedział, tak, najważniejsze jest to, żeby zrozumieć, że, że, że nie ma jednej. Tak? To znaczy, że nie da się, właśnie ten błąd na początku lat 90. polegał na tym, że oni myśleli, że przeczytają hajka i zastosują, tak, to tak trochę jak, nie, no, prawda, że jest jakaś recepta, że jest jeden opis, że jest jedna, jedna teoria, która opisuje rzeczywistość i wystarczy się za, za, zastosować. W związku z tym myślę, że teraz odpowiedź znaczy e, tego, jak posługując się wzorami, prawda, wiedząc, że te wzory też mogą być zawodne, to znaczy to są bardzo różne wzory w zależności od różnych na przykład czymś innym jest, ja bym wolał, żeby to było pytanie, co na przykład zada, no z mojej dziedziny przykład, rektor uniwersytetu, co mam zrobić, żeby mój uniwersytet znalazł się w, pie, w pierwszej dwusetce uniwersytetów, co ja bym musiał robić, oczywiście nie mam środków, ale idealnie, prawda, albo żeby przedsiębiorca polski zadał sobie pytanie. Jak musiałbym działać, co bym musiał robić, żeby moje przedsiębiorstwo no, rzeczywiście było innowacyjne, tak, no i tak dalej, prawda, że to nie jest jedno, prawda, nie jest jedno, albo związek zawodowy, co musi zrobić związek zawodowy, no, żeby nie przestać, prze, nie stał się tylko o, związkiem jednego pokolenia, tylko żeby, żeby, żeby dotarł tam, gdzie jest po, najbardziej potrzebne, na przykład do, do zakładów, do wielkich korporacji zagranicznych, nie wiem, do sieci handlowych, tam gdzie, gdzie go nie, ma no i tak dalej, prawda? Czyli co, co robić, żeby być poważną instytucją? I to, to, to jest powiedział, dlatego powiedział, właśnie to bycie czyli polega na tym, że właśnie nie ma jednej wielkiej recepty, tak? No, co, co innego jest oczywiście, jak robić budżet, czy jak robić. O, o, e, są takie, które dotyczą jakby pe, pe, pewnych no, mechanizmów ogólnych, ale, ale na, na, na tym powiedziałbym polega, na tym polegałaby ta ra, racjonalność. Tak? Racjonalność polegałaby na, też na tym, żebyśmy patrzyli, no, nie, nie na tak się tamten świat opisuje, <tryk> tylko jak tamten świat rzeczywiście działa. Tak? To znaczy, jak on rzeczywiście działa, według jakichś zasad. A teraz możemy się niemu przyglądać z bliska, tak? I nie powinniśmy się przyglądać tylko z punktu widzenia, nie wiem, robotnika, polskiego pracownika, prawda? Tylko korzystać z doświadczeń, które widzą, no nie wiem, jak... No właśnie, jak, jak działa jakieś przedsiębiorstwo, jak działa, jak rzeczywiście... No na przykład nam kiedyś mówiono, tłumaczono, że kapitał nie ma o narodowości, tak? No właśnie. Jak działa takie przedsiębiorstwo? Od dzisiaj jechałem na, widziałem ostatnie wydanie Szpigla w tym, w tym, tym tygodniu. The Spiegel jest i tam jest to zdjęcie Volkswagena, który tak jest takim rekinem, który zjada innych, prawda? I tam to jest jakieś... Jak to się dzieje, że takie przedsiębiorstwo... Jak takie przedsiębiorstwo się rozbudowuje w, po, w tak postaci? Jak się robi prawdziwą politykę historyczną? Jak się działa na inne społeczeństwa? Na przykład my mówimy, boimy się reakcji na to, na to, co z nami będzie, jak wybierze mnie tak, jak nam Europejczycy mówią, prawda? Ale jak możemy działać e, poprzez dyplomację, prawda? Swoją, tak zwaną dyplomację publiczną na inne społeczeństwo. Jak oni robią, tak? Jak ktoś przychodzi do mnie, kiedyś przed do mnie pewien pan i powiedział, o, on zajął się jakimś badaniem jakiejś działalności jednej z fundacji tutaj państwa sąsiedniego zaprzyjaźnionego. E, no i był bardzo oburzony. Ja powiedziałem, no tak to jest, prawda? Takie, tak te fundacje działają. Zanim się oburzymy, zbudujmy sami taką fundację, z próbujmy działać tak sprawnie no, tam na, na terenie, czyli no, to, to jest uczenie się, się, się od, od innych i to jest się wyzbywanie tej innej naiwności, bo jest naiwność, naiwność ideału, która nam jest potrzebna, czy, czy, czy, czy wiary w ideał i jest potrzebna tego typu racjonalność, a nie jest nam potrzebna na, naiwność, naiwność rozumu, prawda? naiwność racjonalności. No i to. No, której niestety mamy dużo, a te związane też znowu z, z jakością polskich elit intelektualnych, która też chyba nie jest za, za dobra. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, chciałbym wspomnieć, że nasz cyk spotkań nazywa się, ma tytuł swój, Polska na poważnie. To tak właśnie jako po tej ostatniej części, Mija z godziny naszego spotkania, a pan profesor Itacz, że nie wyczytał, podróży. po to długie spotkanie. Bardzo przepraszam, że nie wszyscy mogli zabrać głos. Mam nadzieję, że na kolejnym spotkaniu będzie okazja. A teraz myślę, że jeśli mogę prosić jeszcze na sam koniec takie zdanie, lub dwa, które chciałby Pan, żebyśmy spamiętali z tego spotkania. Nie no, myślę, że nie ma chyba potrzeby. Wszyscy jesteśmy zmęczeni. Każdy za, za, za, zapamięta, że może nie ma takich zdań, które byśmy. Ja tu usłyszałem bardzo różne ciekawe zdania, z których, tu, z których sobie tutaj je zanotowałem. I, um, no i myślę, że w, te, w, te, w, te, w, tym, w tym sensie zawsze dla mnie takie spotkania no, nie, nie jest to nigdy tylko wykład, tylko dowiaduję się czegoś o Polsce No i mam nadzieję, że to, co się dowiaduję, to będzie no, właśnie niosło jednak tę. Zmianę i wspierało tę zmianę, którą także, oby więcej takich spotkań. Dziękuję Państwu bardzo, że Państwo przyszli. Książek w moim ja jestem filozofem tutaj w na Uniwersytecie Gdańskim. Także można powiedzieć, że zrobił Pan ze mną żołomach. Nie? Niestety mi się nie udało dojść